Tam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 450, ja nazywam się Damian Paluch, Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan, aka Pan Codziennik. Witaj Piotrze. Dzień, dobry wieczór Tobie, wiadomo i wszystkim słuchaczom. No dawno nie rozmawialiśmy, jak zwykle. Jak zawsze, to jest za, zawsze od tego zaczynamy, nie? Tak, Ta, dawno tak. Nie I tyle się Dużo zbieram się Tyle Nowe hasło, rzeczy. nie hasło, tylko nowy, nowy, nowy iPhone się pojawił. No, no właśnie wrócili do, do cyfr arabskich. Jak, nie wiem, zastanawiam się, czy, czy dziewiątka nie jest y, jakąś taką e, liczbą, nie wiem, może w, w Chinach e, uznawaną za, za złą, za pechową, za jakąś taką, albo w jakimkolwiek kraju, że wszyscy przeskakują te dziewiątki. Windows przeskoczył dziś, e, dziewiątkę, iPhone przeskoczył dziewiątkę. No Samsung się nie bał, nie? Były, były dziewiątki. No właśnie, ale, był Samsung dziewiąty, tak. Ale, ale coś, to jest, to jest coś nie ma dziwnego. Pojęcie. Czyli ja oczywiście obejrzałem Apple, Apple Apple Event i pomijając te wszystkie, wiesz, iPhony, prawda, Pro Max z trzema, z trzema soczewkami, które wyglądają, te obiektywy wyglądają faktycznie jak, jak z tego pierwszego zwiastu na Cyberpunka 2077, to, to, to, to, to dwa takie iPhony sobie po prostu przyłożysz do, do czoła i wyglądasz jak, jak ta policja, tak, z, z tego zwiastu. I, i, no, spoko. Ja... Trochę żałuję, że tak mało o tym Apple Arcade było. Znaczy, dużo czasu poświęci poświęcili, ale okazało się, że wybrali po prostu... Taka totalna niewiedza z niej wypłynęła, bo kogo wybrali do pokazania pierwszej gry? Konami. Czy czy przypadkiem Konami to nie miało się wycofać z, w ogóle z produkcji gier, po tym jak... Znaczy Konami ostatnio, ostatnio Konami jakieś, nie wiem, dwa tygodnie temu zrobiło e, event, znaczy, znaczy nie event, tylko informację, że właśnie, słuchajcie, my z grami jesteśmy dalej za pan brat i będziemy robić gry, tak. więc wy nas nie spójrzcie. No i właśnie widzę, no, taki, taka gierka, no, może na telefon faktycznie to jest to jest coś przyjemnego, no, odwołuje się do nostalgii, bo, bo, bo froger, ale całe te wszystkie takie skakania, te nowe elementy, jakieś połykanie nie wiem, jakichś fasolek kolorowych, jakieś zmienne ciuszki. jest tak są no, ta gra ma być w tym systemie abonamentowym, a oni tam chyba chcą jeszcze wcisnąć jakieś mikropłatności. Mówię, no nieźle, nie? No i później pokazali grę, która fajnie wyglądała, ale no, no, to jest takie, taka bardzo indie, wydawana przez Kapką, nie? Ta, ta o takim, coś co wyglądało jak taki swaper pod wodą. Jakiś piękna grafika i tak dalej, to nie pamiętam dokładnie tytułu. No, ja to no. też nie pomogę. No, a trzecia to była w ogóle już taka... odleciej totalnie jakiś Sayonara, nie wiem, coś tam, coś tam. Wave, To to tą Sayonara to ja że wcześniej z zapowiedzi na Switch'a albo na jakąś inną konsolę. To akurat Sayonara na tych motorach to ja kojarzę z Video Game Show z zeszłego roku, mówię, jeśli się nie mylę. Znaczy, do mnie w ogóle ta gra nie trafiła, ale tak sobie mówię, ja, nie, ja nie jestem typowym odbiorcą tych, tych eventów, do których właśnie te wszystkie zapowiedzi, tych gier i tych usług trafiają. Ja, ja niestety... Zasmuciłem się jedną wiadomością, czyli znaczy jedną wiadomością, nie wiadomość, tylko bardzo czekałem na ten jeden serial, który w Wapu Plus y, TV Plus miał się pojawić, czyli ten C z, z Jasonem Momo o tym świecie takim przyszłości, postapokaliptycznym wręcz, gdzie cywilizacja, ludzie stracili y, z Wzrok. wzroku. Tak. tak. I, I bardzo mnie ciekawiło, jak jak oni pokażą tę cywilizację, w której właściwie nie, no, nie wyobrażam sobie, jak może się utrzymać cywilizacja bez, bez tej podstawowej funkcji yy, zmysłu, tak? Znaczy, wiadomo, że ludzie żyją, są ludzie wiem a chodzi mi o to, że po prostu wszyscy, że jest cały świat, którym nikt nie widzi, ale jak się okazało, że, że jest ten taki oklepany motyw, oklepany motyw, że rodzą się dzieci, gdzie oni w jakimś takim magicznym sposób, no nie, stwierdzają, że te dzieci widzą, nie? No oczywiście to będzie w jakoś sensownie wyjaśnione, ale moim zdaniem w tego nie było. Mówię, cały ten fantastyczny klimat tego świata gdzieś mi prysnął, bo widzę taki najbardziej stereotypowo oklepany, y, y, motyw, gdzie jest, są jakieś dzieci, prawda, jakieś dziecko rozmiary i tak dalej, które widzi, czy tam. Ja mam inne pytanie, skąd oni wiedzą, że to dziecko widzi, skoro nie mają wzroku? No właśnie to jest to, że pewnie w jakiś sposób reaguje na coś, co oni słyszą, a dzieci miały, miałyby nie słyszeć i, i, i oni to widzą? Nie wiem, bo tam jest... Znaczy, oczywiście Mas, to oni sensą, nie, mi, nie Bo Ja trochę szczerze mówiąc nie śledzę yy, nie mhm. śledzę Apple'a jako tako, mhm. czy yy, ta usługa wideo będzie dostępna na jakichkolwiek urządzeniach nie będących urządzeniami <śmiech> Apple'a? Czy na przykład, czy nie, nie wiem, będzie nie. to jako serwis subskrypcji na telewizorze? Czy... Znaczy, wyobrażam sobie, wyobrażam sobie że, że mogliby, ale prawdopodobnie tego nie zrobią, udostępnić tę usługę przez, przez przeglądarkę, ale im zależy, znaczy, oni, oni nawet nie myślą o tym, bo tak, jak, jak chcesz na telewizorze, to przecież masz Apple TV, jak chcesz na telefonie, to przecież masz iPhone'a, jak chcesz na komputerze, to przecież masz MacBooka, jak chcesz na iPodzie, to przecież masz, no, na, na tablecie, to masz iPada, i tak, i na wszystko masz aplikacje, więc więc tutaj no chyba nie będzie z tym dla nich problemu. No i jeszcze nie wiem, no tam, tam jest taka ciekawostka i właśnie zastanawiałem się, czy, czy to wszędzie będzie, w całym, w całym świecie, czy to jest promocja tylko w Stanach, że jak kupisz nowe urządzenie, czy nowego iPad'a, chyba nowy telefon, to dostaniesz subskrypcję na rok za darmo. I, i ja się przymierzam nawet chyba do, do, w końcu do zmiany, na tego, bo pojawi się ten nowy iPad, do którego możesz smart... Keyboard podnosi tą klawiaturę taką, y, fajną, no magnes, piórko działa, ten, ten ich ołówek magiczny, więc, y, no powiem ci, że tak, zastanawiałem się, czy w, w końcu po, po wielu latach nie, nie, nie zmienić nie pada. No ale, to było takie mało innowacyjne, a bardziej takie, y, y, y, poprawiające wiele rzeczy, no nie, wydarzenia, czy znaczy, jeśli chodzi o, o, o, o te, to co pokazano, tak? No, Ale jeśli chodzi o gry, no to właśnie nic nie, nic nie pokazali. Nic nie pokazali, coś takiego, co by takich hardkorowych graczy mogło zaciekawić. Znaczy Absolutnie. ja tutaj, e, szczerze mówiąc, kompletnie dla mnie to jest tak bardzo nie mój target, bo ja na telefonie nie gram w ogóle i wizja usługi 5 za 5 dolarów miesięcznie, która której bym dała dostęp do jakichś gier na telefonie, jest tak bardzo nieatrakcyjna, że bo jeżeli pojawiłby się jakiś tytuł, który faktycznie chciałbym zagrać na telefonie, to po prostu bym go sobie kupił. I... No tak, no. Do. No, szczególnie, że właśnie ludzie są tak przyzwyczajeni do do darmowych albo do bardzo tanich gier na, na, na telefony, że nawet, nie wiem, te 5 dolarów, czy to ile to by było, to, to, jest, to, jest, to się nawet wydaje, że to jest duża kwota, no bo za 5 dolarów masz 5 gier, tak? Wiadomo, że dar, darmowe gier to nawet nie liczę, bo to też ludzie wydają dziesiątki, czasami nawet setki dolarów na te darmowe gry, ale to jest, to jest taki promil. To jest promil, który sprawia, że te gry mogą się utrzymać i są tak popularne. No ale zobaczymy. No, Przecież na, na, na tej poprzedniej konferencji no, kilka gier takich dużych się pojawiło. Więc kto wie, czy. Bo to były jakieś takie plotki gdzieś słyszałem, nie, nie, nie wiem gdzie, że EA ma swój, taki, ten stary swój katalog gier ma podobno wydać w Apple Arcade, ale to jak potwierdzę, prawda, jak zobaczę u źródła, to, to wtedy. Może ten ten Rivals się pojawi. Na tak, Apple <laughs> tak. No ale w ogóle dużo, dużo się fajnie, takich mniejszych, większych rzeczy wydarzyło. Ja, ja nie śledzę, ale teraz chyba nawet jest Take Your Game Show w tym tak, momencie. Tak, jest jak najbardziej. 50 minut tak, dobrego materiału. Tak, Ja obejrzałem pierwsze, pierwsze pięć. Pod, podobało mi się to, że tam wszystko było po japońsku. Nic nie rozumiałem, więc... Ale myślę, że było po angielsku to by się niewiele zmieniło. Tak, tym, tak. Co byś rozumiał? I później obudziłem się na chwilę, otworzyłem odwró ok mówię tak, nie, nie, nie chcę sobie psuć. Chcę, żeby mnie Kojima zaskoczył, że to, co wszystko widziałem w zwiastunach, to jest jak, jak, jak oglądanie filmów Patryka Weggie, no nie? Że zwiastun to jest jedno, a film to jest drugie, no nie? Tylko mam nadzieję, że w przypadku Kojimy oczywiście będzie odwrotnie, nie, że, że zwiastun jest, jest zapowiedzią czegoś jeszcze większego. I yy, No niestety na tym zwiastunie osoby, które widziały go od początku do końca, powiedziały, że nic z tych rewelacyjnych rzeczy z poprzednich zapowiedzi nie było, tak? Nie wiem, czy, czy Mads Mikkelsen się gdzieś pojawia, czy ci czy, czy, czy jacyś zombie żołnierze czy głównie z wodą, z na tym gameplayu Norman chodzi i ma tak. różne wielkości ten był pokazany, tak w którymś momencie jest również walka z jakimś takim demoniczno-potworastym wielkości małego budynku psem który jest z jakiegoś mięsa cholera wieczego, mhm. generalnie coś tam się dziwnego dzieje jest też jeżdżenie z jakimś motorkiem. Generalnie to, to widać, że tam jest jakaś gra, ale czy to będzie dobra gra, to jest zupełnie inna para kaloszy. Mm -hmm, mm -hmm. No, ja, ja tak mówię, no, ja potrzebuję, żeby nas po prostu tak totalnie zaskoczył Hideo Sam. I y, właśnie im bardziej to jest zakręcone i mniej wiadomo, tym, tym lepiej. Więc ten zwiastun, znaczy ten zwiastun, ten, ten 48 czy 50 minut rozgrywki, to postanowiłem właśnie, że jednak sobie odpuszczę, no ale no chyba gra będzie trwała troszeczkę dłużej niż to, więc jeszcze tam pewnie nie, jedne, nie jednego kapelusza, znaczy jednego królika z kapelusza wyciągnię. No. no, ale yy, pograliś na przykład w betę, że pomijając Tokyo Gameshow, bo ja nie wiem, bo to teraz trwa, pewnie ty jesteś pierwszy na bieżąco. Tak, trwa, aktualnie jest masa nowych zwiastunów, materiałów, wideo, fragmentów gameplayu. Nioch 2 zapowiedzieli z gameplayem, y znaczy części z a z zwiastunem. Y Yakuza, tą nową, która okazało się, że będzie, o mój Boże, szokująca, bo będzie w niej system walki turowy i będzie z nowym bohaterem, żeby umożliwić łatwiejsze wejście osobom, I... które nie znają tej serii. Switcha. Nie, nie, PS4 tylko PS4. A, e, na przykład Gungrave wrócił, wyobraź sobie, który mhm. jest znany z czasów PS2 chyba, no dzieje się, dużo się dzieje związane z, z takiego gameshow, no ale to tak jak się dzieje non stop właściwie. Mhm. No ja, ja, ja tak powiem, że jest tak dużo teraz w ogóle gier do tak dużo interesujących tytułów, że nawet już nie trzeba się jakby jarać tym wszystkim, bo przyjdzie moment, w którym w ogóle te gry po prostu wyjdą i nas, nas zaleją. Przecież tak już... ja ostatnio się na tym zastanawiałem, bo, bo my jesteśmy takim bardzo dziwnym sortem ludzi. W sensie mm. nie tylko my, my we dwóch, tylko my i ta część, nazwijmy to w cudzysłowie Zaangażowanych ogromnym, graczy. Tak. Hardkorowych, tak, zaangażowanych tak. graczy. No bo oni chcą grać w nowości mają określone swoje preferencje, niepreferencje, przeżywają to razem i tak dalej. Ale jak się na tym dobrze zastanowisz, to jeżeli ktoś po prostu lubi grać w gry, to teraz właściwie może grać w masę dobrych, bardzo dobrych, najtrewilacyjnych tytułów, nie wydając na nie złotóweczki. Nie chodzi mi o zabawy z usługami typu Game Pass, chociaż promocje 4 zł tak. za miesiąc, czy też 8 złotych za dwa miesiące też trochę się w to wpisują, No ale taki na przykład Epic Games Store, no tak, z... wstrzymaj wstrzymaj mieć konto, co tydzień tak? daje jedną grę i to są zazwyczaj gry co najmniej średnie, i właściwie, jeżeli jesteś takim passion gamerem, jeżeli nie zależy tobie w ogóle na nowościach, to w sumie teraz są czasy, gdzie można cały czas grać za darmo. No przecież, a to chyba też, nie, wspominaliśmy w, ostat w ostatnich odcinkach, Celest wyszła. No Przecież to jest gra, y, chyba, y, nie wiem, czy Celeste przypadkiem nie wygrała Games Awards z najlepszy Indy Groku? Eee, bardzo możliwe. Znaczy, to było w, zeszł tak, w zeszłym roku, bo Celest była w styczniu w Goldzie. Tak. No. I, i ja w nią wtedy grałem zresztą właśnie Natomiast tak się zastanawiam, że coś, się coś taki był moment nie, że tam było takie dosyć emocjonalne to, że, że, że, że udało się zdobyć tej grze, e, tę nagrodę i, i, i naprawdę no e, Epic nie, nie oszczędza pieniędzy no ja czekam, aż będzie za darmo kontrol w Epic Store. <laughs> Bo słyszałem tyle dobrego, że, że chętnie, chętnie w końcu zarabiam. Tylko, no to, tylko to jest taka, to... taka duża gra. Nie wiem, ile zajmuje jej przejście. pierwsze ile ci zajęło przejście kontrol? E, ona nie jest taka bardzo duża w refuzorom, To jest grane jakieś 15 godzin, jeżeli no. grasz sobie tak w miarę OK, a jeżeli byś chciał lizać ściany i zrobić wszystko, co sobie jest to myślę, że 20 z plusem. Mhm. A nie, no to, tak Więc to nie tak... Na, na rozbudowaną gdy... grę, tak. tak słyszałem, która ma właśnie dużo takich... Ukrytych smaczków, tych, tych znajdziek takich z, z, z interesującą, tłem, z interesującym tłem fabularnym, to, jest, to to nie jest tak źle. A w ogóle, jeśli chodzi o bety, zainteresowałeś się tym breakpointem? Pograłeś troszeczkę? Eee, ja od pewnego czasu wychodzę z założenia, że gier jest tak dużo. Że szkoda I... czasu na bety. Tak, autentycznie w ogóle w żadne ani Modern Warfare, które było i teraz zresztą też będzie, ani tego Breakpointa w żadne bety nie ściągam, nie gram, nie interesuję się, zabiegany jestem. Nie, no ja mam to samo, tylko że ja przeważnie te wszystkie takie bety czy alfy jakieś, w których próbuję jakieś naprawić błędy albo co. No, to szkoda czasu, chociaż... Ale z Breakpointem było to, że ja naprawdę byłem bardzo ciekawy tego, co, co w tym breakpoincie zaprezentują. I niestety, ale jak, jak ktoś tam gdzieś pewnie już czytał jakiś wpis na, na, na sosialach mój, to wiesz, że jestem rozczarowany tym pointem I rozczarowało mi kilka rzeczy. Już nawet pomijając fabułę, bo ta fabuła jest, jest taka wyrzuta. Jak się mówili, pamiętasz, jak, jak, jakie były głosy, że Division II, czy tam, że, że nie ma tam w ogóle tej polityki, nie? Że, że wszystko jest takie miałkie, no nie? że nie ma... Że nie ma odniesień do, do, do rzeczywistości, nie, czy coś takiego, że farkaj piąty, najpierw się ludzie podekscytowali, że farkaj piąty y, tam przeciwko tam chrześcijanom będzie strasznie bił. Później się okazało, że nie do końca i że to jest takie wszystkie nie niejasne, bo wszyscy by chcieli, żeby to tak naprawdę to byli jakiś republikanie albo nie wiem, demokraci, ktokolwiek nie? w tym wszystkim. Się okazało, że nie. I tutaj też zrezygnowali. Wildlands, akcja działa się w Boliwii. Był autentyczny problem. Gangów, bosów narkotykowych, wiesz, całej tej, tej, tego całego układu. Wiadomo, że to było tak lekko w growym Sosiku podane, ale ci wszyscy agenci GoZenia, Secret Ops, czy Spec Ops, i tak dalej, jakby to gdzieś tam się gdzieś osadzało, tak, że to mogło być, że to autentycznie dla mnie mogą spokojnie być fabułą jakiejś książki Toma Clancy'ego. A tu breakpoint tak. to jest tak, fikcyjna jakaś wyspa, nie? Aurora chyba się nazywa, jakaś taka magiczna wyspa, jak w Zagubionych, nie można się z niej wydostać, bo jest jakiś, jakiś latający rój dronów, który, który niszczy wszystko od, od helikopterów samolotów po łodzie, więc okej. Okay. Ale ta wysepka jest tycia. W porównaniu do Boliwii w tym, to to jest to jest tycie, ja nawet nie wiem, jak tego porozmawiać. Wiesz, w Boliwii, jak, się, jak weszłeś na najwyższą górę, poleciałeś helikopterem na, na najwyższy możliwy punkt zawieszenia, nie wiem, jak to było wysoko, to i tak nie byłeś w stanie spojrzeć dalej niż po, po gdzieś do horyzont i nie widziałeś krańców tej, tego miejsca, prawda? No nie, nie było. Ja, ja, ja pamiętam takiego, absolutnie w żaden sposób nie mam zamiaru bronić Breakpointa, mm -hmm. bo w niego nie grałem. Natomiast pamiętam, że beta Ghost Recon Wildlands była tak słaba, że tak. bardzo dużo ludzi po zagraniu w betę przekreśliło tę grę i dopiero po roku spróbowało i zaskoczyło się, tam jednak to jest zupełnie co innego niż pokazali w betcie. No tak, tak, tak. No nie, To, się, Więc, ja się to też jest jeden z tych powodów, dla których ja się, ja się bardzo mocno dystansuję od bet, bo bety też często trochę są testowe, czasem tam oni potem jednak jakieś rzeczy zmieniają, nie zmieniają, oczywiście czasami jak w przypadku mhm. Antem było, to coś nie następuje. Ale ogólnie szkoda czasu na granie w bet. No tak, tylko oni zmienili całkowicie całkowicie przebudowali mechanikę w, tej, w, w Breakpoint. To znaczy pierwsza bardziej rzecz... temu pewnie loot shootera bliżej. Tak, tak, tak, tak. I ja nie jestem takim specjalistą od Destiny, żeby na przykład tam yy, kojarzyć te wszystkie takie motywy, że nie levelujesz postaci, ale masz powiedzmy ten poziom broni, ten, ten, ten poziom światła i tak dalej, że są pewne elementy właśnie tych loot shooterów, które są w breakpointie, Coś, co jest... No, wyjątkowo denerwujące, ale masz po prostu poziomy przeciwników. I w było tak, że miałeś trudny przeciwników zabicia i tak dalej. Ale nawet jeśli, ale zawsze miałeś jakąś tam małą szansę. Jeśli na przykład. Wiesz, że ja trochę nie rozumiem? bo Yubi ma już loot shootera, militarnego loot shootera, którym jest Division i, Dokładnie. i jednak White Lance to były gra trochę w innym gatunku Tak, tak. I tak ciekawy tak. jestem, co to się stało że postanowili zrobić drugiego loot shootera. no właśnie I y, mi się strasznie podobało w White to, że jako ja jako samotny gracz mogłem z tymi y, z tą sztuczną inteligencją no, czuć się no, to jest miaska, to nie da się porównać prawda, do gry ze znajomymi, nie? Absolutnie. Ale był taki fajny klimat, tak jak w grach RPG, że masz tą drużynę, która między sobą rozmawia, czasami rzucałem jakieś społeczne teksty, czasami nie, to nie ma znaczenia, ale, ale to było tak coś tak fa fantastycznego. Poza tym, no gra była też dosyć prosta, no nie? I, i, bo, bo mogłeś na przykład wyznaczyć parę celi i zawsze gdzieś się ci twoi kompani potrafili ustawić, e, jako snajperzy byli rewelacyjni. I to mi się strasznie podobało, bo tam była taka taktyka, którą mogłem realizować ja samodzielnie, bez, bez pomocy. Tutaj jest duży nacisk postawiony na to, żeby jednak grać z innymi ludźmi, bo jest, masz taką, taką jaskinę, nie wiem, Erwan się nazywa, czy coś takiego, yy, który, w której no, po prostu widzisz mnóstwo ludzi, nie? bo to jest ten hub, taki ten centrum, gdzie, gdzie możesz zagadać do kogoś, połączyć się w drużynę i tak dalej, więc jakby ten element socjalny mi nie przeszkadza, tylko po prostu... No brakuje mi tego, że po prostu nie ma tego, tego co było wcześniej. No chyba, że w pełnej wersji albo, albo w becie, no gdzieś to było. Tylko, że jak grałem, to nie, nie, nie miałem takiej możliwości. Wszystkie misje wykonywałem sam. Zresztą tak naprawdę misja, która jest w becie, jest bardzo krótka. Nie? Tam po prostu masz takie zarysowanie tego, co tam cię może spotkać, a później to masz takie, no pobaw się z tym, co masz. nie, Taka piaskownica. Zrób sobie jakieś takie misje, poatakuj sobie tam kogoś, postrzelaj się jak to wszystko wygląda, pobaw się tam wyposażeniem, bronią. No i, no nie wiem, no graficznie jest w porządku. Gdzieś tam te postacie, te, te, te drugoplanowe, tych, tych NPC-ów strasznie mi się nie podobają, bo to mi się kojarzy właśnie z... źle nie chcę mówić z czym. Gdzieś brakuje mi tego, co właśnie było w, w, w Wildlands. Tego takiego klimatu narkos Takiego klimatu ciężkiego. Tutaj ja, ja widzę, bo tam to ten Świat, nie, że masz po prostu Albo takich sukienkotów e, Żołnierzy Tą to, to, to, to militarną jednostkę Którą pan Punisher e, który pan Punisher dowodzi I to jest jakiś taki wiesz Motyw, że to jest jakiś stary druh Głównego bohatera no, Tam się pojawia taki motyw I znaczy... jest, to będzie bardzo złożona fabuła znaczy, ja się zastanawiam, no bo nie wiem, czy wiesz, ale wprowadzenie do tej fabuły było w White Lancach, nie? No nie, ja właśnie chyba nie grałem tego, wiesz, i Jest, jest dodatek to. jak najbardziej z, z panem, jak on tam się nazywał... Z Jinem, panem Punisherem, tak. Z panem Punisherem i jest normalnie misja, gdzie on jest twoim kolegą i niestety misja tak się kończy, że jego to denerwuje i robi się bardzo zły na swoich dowództwo i to jest takie podprowadzenie, że on będzie tak. rogue agent. Mm -hmm, mm -hmm. Więc wiesz... No ale, ale tutaj jest... No, to jest ciekawe, jak... jak... Jak z tego momentu się przynosi to na tą wyspę, nie? Że, że na tej wyspie, gdzie jest, ch chciał stworzyć jakąś utopię, nie, świat, gdzie jest y, wysoka technologia, y, sztuczna inteligencja pomaga w życiu. Że to jest tak jakby, no nie wiem, rozbudowany, nie wiem, kampus Google'a, tak sobie to wyobrażam, albo Apple, y, z, z tym, tym pełnym zmechanizowaniem, z automatyzacją, ze wszystkim. No i nagle gdzieś tam z jakiejś przyczyny, no nie kontrolę na tym wszystkim przejmuje właśnie ta, ta paramilitarna jednostka pod przewodnictwem pana Punisza. Nie powiem tak, no fabularnie nie zapowiada się, żeby to było coś ciekawego, właśnie ze względu na takie oklepane i wyrzucone z, z czegokolwiek motywy. No i to miejsce, no, wydaje się strasznie małe, no nie, no i, i, i dlatego na pewno nie będzie tam tyle miejsc zachwycających, zapierających w piersie jak, jak w Wildlands, no ale na pewno, na pewno będę chciał zagrać i, i jak, jak będzie okazja, to zagram w Breakpoint. Nie wiem, czy w dniu premiery, ale, ale w, no nie wiem, no jakby Wildlands tyle tyle dla mnie, znaczy reputacja, którą po prostu zdobył Wildlands, jeśli chodzi o właśnie tą serię Ghost Recon, jest na tyle jej starczy, żeby spokojnie mógł trochę jej stracić na, na zagranie w, w Breakpoint. I tyle, no i, i, i zobaczymy. No, może właśnie się, się okaże, że tam będą takie rzeczy, że faktycznie ze jak się będzie grało to, to ta gra nabierze rumieńców i wszystkie te elementy, których brakuje o się nie będzie myślało, albo te, to, że to jest po prostu lud shooter kolejny też też zupełnie nie będzie miało znaczenia no ale, że się tak wyraża trzymajmy, trzymajmy kciuki, żeby jednak było ok no dokładnie, dokładnie no. a z takich gier, takich gier, gier które grałem, no to wreszcie wreszcie się zabrałem chociaż premiera dopiero chyba teraz jakoś oficjalna, girsy piąteczka. Jeszcze nawet nie zacząłem, nawet, nawet nie. zainstalowałem. Nie? Wiesz, to to no już się to, bałeś, to że przeszedłeś, że już w ogóle też płakałeś, bo tam nie. jakieś sceny nie. były. Nawet, nawet nie, miałem, nie miałem czasu zagrać, bo mi cały weekend nie było, ten premierowy weekend nazwijmy to, mhm. a od tego czasu niestety to jest największy problem gier sieciowych, Wiesz, że one są takie, że jak wejdą, to człowiek w nie ciągle gra i tylko czas na to traci nie gra nic innego. Ale to co, w jaką grę się grać? Że... Rainbow Six Siege wrócił, A, bo był no wyobraź sobie darmowy weekend. Słyszałem, że się chwaliście, że, że tak wam dobrze idzie na konsolach. No Kurde, że, to że... jest jakiś fenomen. No na gracie po prostu. Jak... Absolutnie niesamowite, bo ja grałem w niego trochę na PC i bawiłem się bardzo dobrze, ale jednak poziom trudności i ten prób wejścia na PC jest ogromny. A mhm. darmowy weekend już się skończył i ja od razu nabyłem, bo była wtedy duża promocja na, na, na, na Siege'a. I gramy dalej i dalej jest, jest niesamowicie dużo Friday i przyjemności. I ta gra jeszcze jest tak dobra, to jest najlepszy albo jeden z najlepszych y, shooterów online'owych kiedykolwiek powstał. Mm. Bo tam masz wszystko, masz, te, te, te rundy są na tyle krótkie, intensywne, że nawet jak zginiesz, to co najwyżej będziesz w ekstremalnie pechowym przypadku, to będziesz do końca rundy patrzył przez, nie wiem, półtorej czy dwie minuty. Co więcej, nawet jak zginiesz, to no i tak się jeszcze do czegoś przydajesz, bo możesz sobie tam na kamerkach robić podgląd i próbować od naszych przeciwników. Nie, no to, to, to jest yeah. jeden absolutnie zdecydowanie z najlepszych shooterów online'owych. No i kurde, tak siadło, że jak kończę pracę i mam godzinkę, żeby coś pograć, to, to pada decyzja, że no dobra, no to jedną rundkę w Rainbow Six, i kończę tym, że gram tak. nie jedną rundkę, tylko sześć i kończę o drugiej w nocy, nie wiem. Więc... No, jest... Ja widzisz, no, ja dlatego się teraz boję we wszystkie takie gry sieciowe grać, nie dlatego, że, e, e, że nie mam czasu, tylko właśnie boję się, że bym się tak wciągnął, że kosztem tego czasu, którego nie miał, nie mam, siedziałbym i bym właśnie no -stop, stop grał. A niedawno skończyłem czwórkę właśnie Gearsów, bo tak ona się ciągnęła, tak też nie, nie najlepsze pierwsze wrażenie zrobiła na mnie, ale postanowiłem, że no przed piątką, skoro się te gry y, łączą ze sobą fabularnie, no muszę ją skończyć. Nie skończyłem czwartą część, od razu zacząłem piątą i tak sobie pomyślałem, że wow, jak ta gra pięknie wygląda, że to jest, wreszcie mamy na Xboxie One grę, która graficznie, znaczy pomijając, bo wiesz, w Red Dead Redemption było piękną grą, nie, ale to była taka gra multiplatformowa. Yy, jeśli chodzi o takie, no, pseudo-ekskluzywy, no bo jednak Gearsy wyszły też na na, na PC ty i z tego oh, co wiem to... Horizon jest najładniejszym ekskluzywem na Xbox. No tak, ale taki... ale Ja tak patrzę właśnie na, na, na takie gry, gdzie wiesz, gdzie możesz się zatrzymać... Znaczy, ja... <grych> Forza, też możesz się zatrzymać, też możesz sobie y, pooglądać y, widoki, ale... ale Uncharted 4 dla mnie jest wyznacznikiem jakości, w ogóle grafiki w ogóle wszystkiego na, na, na Playstation 4. Być może, nie wiem, Spider-Man ten nowy ładnie wyglądał, bo to czy, czy, czy, czy God of War? Bo God of War też pięknie wyglądał, ale, ale ten Uncharted 4 narobił no, takie wrażenie, i to już ile lat minęło, prawda, od premiery. I dopiero teraz na, na Xboxie pojawia się gra, która też faktycznie jest jakby. wyciska ostatnie soki z konsoli. Ja zaczynam się przysłuchiwać i, i zaczynam słyszeć konsole. Nie zawsze ale faktycznie coś tam pracuje, że, że już nie jest bezszelestny Xbox, więc na pewno coś tam musieli zrobić, że ta konsola yy, yy, no, yy, no, no, musi, musi działać na, yy, no, do ostatniego rdzenia. I to wszystko tak pięknie wygląda, te krajobrazy, te zimowe... No. No szkoda, że nie, nie widzieliście już pierwszego aktu albo drugiego, bo znaczy ten drugi akt jest dosyć ciekawy, bo Nic się tak trochę chciałem. otwiera. Nic nie wiem, wądać sobie. Taki, taki pojazd dostajemy, tak, taki, takie sanie z żaglem, gdzie możemy po prostu poruszać się z miejsca do miejsca i, i może tam wiele się nie dzieje, ale sama ta jazda jest taka przyjemna. Wiesz, no, Girlsy jak Girlsy, prawda? One, one wyglądają podobnie. Jeśli chodzi o szczegóły, no to tam wiadomo, jakieś nowe broni się pojawiają, jakąś no, nową wersję Lancera wprowadzili tym razem z, z, z takim taką wyrzutnią rakiet, bardziej niż granatnikiem i, i e, gramy tą Kate. Jest dużo takich fajnych elementów, takich małych zmian i e, no, tak sobie się kurczę, no. to jest taka, taka seria, którą pamiętam jeszcze z czasów, z, z czasów właśnie takiego intensywnego grania i teraz, kiedy nie mam już tego grania, koncentruję się na fabule tak samo myślę, no nie wszystko mi się tam podoba, ale jednak no to, to jest taka jedna z tych serii, gdzie, gdzie po prostu czujesz się nostalgię, jak się gra, a jednocześnie widzisz grę, która wygląda... Nie, wiesz, to nie jest nostalgia, bo, bo, bo grasz w tę grę, tylko grasz właśnie w nową grę, która wygląda no, prześlicznie, cukierkowo, graficznie, rewelacyjnie, a jednak yy, no, wzbudzasz w sobie tą nostalgię, że, że, że czujesz się tak 10 lat młodszy. Nie? Ale to jest, to jest taki, takie uczucie, bo... Yy, Coś ciekawe właśnie, że w taką dyskusję widziałem, gdzieś ktoś porównał na przykład, jak, jak ta gra, jak ona wygląda w porównaniu na przykład do dwójki girsów, tak? Że już nie jest taka ciężka, że nie jest taka mięsista, że jest bardziej kolorowa, że nie ma takiego, takiego wręcz mrocznego, ciężkiego klimatu, że, że jak robiłeś to takie, jak wyrzynałeś się tą piłą łańcuchową lansera z jakichś... Robił, to robił nasz znany, ukochany ulubiony youtuber, który się nazywa Cropecat. Tak? To jest ten sam pan, który robił porównanie Far Cry'ów. Jakiś mhm. czas temu to zrobił absolutną furorę w internecie, jak to pokazywał, że w drugim Far kraju można było strzelać przez ściany, a w tym nie można itd. i tak dalej. I to jest ciekawa sprawa, bo ten filmik jest faktycznie pokazuje prawdę rzeczywistość, tak. jak go Gozłotek go zwał. I faktycznie można by to sobie interpretować w ten sposób, że tam najbardziej boli zniszczalność otoczenia. Mhm bo w, w, w dwójce widać, że tam każde gzymsiki się tam rozpadają, odpadają kawałki, niszczy się to pięknie, no, a w piątce jest tak jak teraz, to jest, jest wszystko niezniszczalne w większości. Mm. Plus ym, bardzo wyraźnie widać taką kompletną zmianę kolorów i kolorystyki i, i tej, tej, tej palety barwy, że, że właśnie tak jak mówisz, dwójka była taka, taka mięsista, taka krwista, taka taka kurde mroczna. Tak. Co prawda ja przez to, że kończyłem je niedługo, niedawno, w mm -hmm. zeszłym roku chyba, to też ja doskonale pamiętam, że dwójka była bardzo męcząca i dwójka była potwornie, że tak powiem, game design lat 2010 dziesiątych początku. Tak, tak, To była, to była to gra, to było... która w ogóle powstała w bardzo krótkim czasie, oni mieli te wszystkie asety, wszystkie te i oni ją w rok skończyli na bazie popularności pierwszej części, jakby za ciosem poszli więc nie wszystko tam, no, tam się... Tam, tam miałeś tam miałeś motywy takie, które dziś ciężko by było sobie wyobrazić w jakimkolwiek y, y, grze, czyli jesteś w środku robaka i zabijasz go w ten sposób, że przepiłujesz się przez jakieś tam jego żyły i oblewasz się w ogóle fontannami krwi. Tak. Teraz raczej jednak już, już jesteśmy trochę dalej, nie? Zresztą mnie w ogóle śmieszyło ten, ten, ten, ten, to gore w, w girsach, dlatego że w 90% jak, jak kogoś zabijesz, to się rozpadał jakby strzelał właśnie z kolami jakiś bum, bum. Po prostu jakby miał jakiś, jakiś dynamit w ciele, jakiś granat. Po prostu flaki. Wszystko po prostu eksploduje. i jak, To jest najlepsze, jak wyłączysz naprawdę tam te gore właśnie w, w, w opcjach menu, to wtedy te trup, no, jakby te ciała przeciwników padają normalnie. Nie? nie rozpadają się, jakby się po prostu właśnie y, rozsadzał. Ale, ale cały ten klimat nie, tego wszystkiego właśnie w tych, tych starych girsach był troszeczkę inny, ale wiesz, ja mam problem z, z, z, tym, z tym, że w ogóle z całą tą generacją, że w pewnym momencie, jakby okazało się, że, że gracze sobie nakupowali, wiesz, te nowoczesne telewizory 4K, a ta generacja nie, nie wyrabiała. I więc szybko, prawda, zrobiono konsole, które te 4K potrafią, ale zapomniano, co się liczy w grach, czy nie, znaczy, liczy się w grach. Wiele rzeczy się liczy w grach, ale co, co robi wrażenie. To na przykład elementy, te efekty cząsteczkowe, rozbudowana fizyka, to, to, to rozwalanie murków, o którym wspomniałeś, to to, wiesz, no to, jest, to jest niesamowite, że w wielu przypadkach, to nie jest pierwsza gra, no jak wspomniałeś, Far Cry 2 na przykład, że poświęcono całkowicie fizykę, całkowicie no, tylko żeby gra ładnie wyglądała, bo jak po prostu patrzysz na zdjęcie albo, na, albo idziesz sobie, prawda, ścieżką w girsach w dwójce, w girsach teraz piątce, no to widzisz kolosalną różnicę w jakości tekstur, w, jakościach, w jakości wiesz, krajobrazów i tak dalej. No wszystko jest, wygląda lepiej. No, modele postaci są bardziej rozbudowane, lepiej, lepiej złożone, zanimowane, ale właśnie nie ma wszystkich tych, nie ma tyle dymu, nie ma tyle yy, Jakiś, jakiś właśnie tych rozproszonych elementów, które gdzieś tam latają, jakichś papierków, jakiś gazet, jak, no jakichś takich rzeczy, które, yy, które no powiedzmy, ktoś, ktoś by wcześniej to zrobił, ale no, teraz po prostu cała para musi iść w tą rozdzielczość. Musi być 4K, bo ludzie na to zwracają. Musi iść w HDR, bo ludzie kupili sobie HDR i w telewizorach jest HDR i musi być to wykorzystane. I zapomina się o tym, co, co moim zdaniem właśnie buduje wizualnie lepiej gra, czyli te wszystkie dodatkowe elementy, ta fizyka, no to jest to jest, no, dla mnie no, wręcz niepojęte, że, że te konsole po prostu nie, nie ogarniają tego i że w ogóle całe de, de, de tworzenie gier właśnie poszło w to, żeby gry wizualnie wyglądały, ale właściwie tak były płaskie, na statycznych zdjęciach. No. Bo tam jest, no, byłem na przykład, nie wiem, wszedłem do jakiegoś, bo tam jest, no to w ogóle no, no są piękne lokacje, no tam wchodzisz do jakiejś takiej wioski gdzieś, jakiejś Otoczonej, wiesz, murem, no nie, tam okazuje się, że tutaj jakiś wujek Kate tam, tam w tej osadzie jest szoryfem, że się tak wyrażę i oglądasz sobie to miejsce i tam są naprawdę piękne stragany, tam gdzieś w jakiejś piekarni wszedłem, mogłem chleb strącić z, z, z, z, z półki, ale to było wszystko, tak? Już w momencie, kiedy dochodzi do, do, do strzelania do akcji, no to faktycznie wszystko jest takie niezniszczalność, że się tak wyrażę. No i... To jest to, o czym ja kiedyś myślałem, że to zresztą Maciek kiedyś ładnie ładnie na to zwrócił uwagę i od tego czasu nie jestem w stanie o, o tym nie myśleć zawsze przy takich tematach, że w latach 90. jak graliśmy, kurde, nie wiem, w pierwszego Max Payne'a czy, czy w Duke'a i widziałeś te odbicia w lustrze postaci, to tak. sobie mogłeś myśleć, że przecież, kurde, kiedyś to będzie w ogóle fotorealizm. A postęp grafiki doprowadził do tego, że teraz tej części lustra są nieodbijające no się, albo zamazane, albo rozbite, bo wyświetlenie tej grafiki lustrzanej jest tak skomplikowane i niepotrzebnie ze sobą żadne, że po prostu wszystkie lustra mamy tak. rozbite, albo wszystkie no. lustra są zamglone parą, bo akurat była no na, na jakie kompromisy idą twórcy? No przecież dlaczego w, w grze Adriana Chmielarza, zagnięcie Tana Cartera, no nie widzisz dłoni głównej postaci? No bo to by, to by było niesamowicie... No to się, to się przelicza na roboto, na roboto godziny, godziny. I, i, I to nie jest prosta sprawa, żeby coś takiego zrobić. Dlaczego teraz w Cyberpunku 2007 wszystko od rozgrywki poprzez filmy przewodnikowe będą z, z pierwszej osoby? bo no bo dużo dużo pary musiałoby iść w, w animację tych postaci, szczególnie, że znaczy to jest najciekawsze, że nie wiem czy na tym Gamescomie, czy na, czy na E3, kiedy to było pokazane, że pokazywali na bar, bardzo rozbudowany edytor postaci, że możesz sobie naprawdę piękną postać zbudować tak jak chcesz i tak dalej, a się okazuje, że w ogóle nie widzisz tylko ewentualnie gdzieś w, w jakimś lustrze. A może się okazać, że właśnie tych luster nie ma, żebym tylko jedno pomieszczenie w całej grze, gdzie jest lustro, żebyś mógł sobie tą swoją postać zobaczyć. To wszystko. No, I to jest, jest kompromis, tak, to jest, na który muszą jest... iść deweloperzy w dzisiejszych czasach, bo, bo ta technologia poszła za daleko. No to tu spróbuję, jak się zgadza. Znaczy to jest, to jest o to śmieszne, że tak naprawdę ta technologia tak trochę się, się, się pętli. To znaczy niektóre rzeczy wyglądają, nie wiem, efekty świetle, czy kurcze tak. wygląd postaci. To tutaj mamy naprawdę już już prawie, że lepsze wizje niż no tak. rzeczywistości. Ale z drugiej strony nagle okazało się, że ten rozwój doprowadził do tego, że w innych aspektach jest to absolutnie zbyt skomplikowane i nierealne, nie? No, no właśnie, no właśnie. No. I teraz jeszcze mamy kolejny trend, że Switch okazuje się tak popularną konsolą, że wydaje się gry, które były na tą generację, nie na 360 czy na PlayStation 3, tylko na tą generację się je downgrade'uje, downskaluje, nie wiem, jakich pięknych słów można używać, żeby one, na żeby one mogły na tym Switchu chodzić. I problem jest taki, że gdyby ta gra była od początku do końca robiona na Switcha, to by ona wyciąga wyciskała ostatnie soki, bo by ludzie właśnie znajdowali jakieś króczki, jakieś, jakieś, jakieś, jakieś sposoby na to, żeby właśnie to wszystko poprawić. No dlaczego gry tak no, dlaczego na przykład GTA 5 wyglądała tak rewelacyjnie na, na, na, na, poprzedniej generacji? Dlatego, że oni mieli już czas okiełznać te maszyny. Wiedzieli, co mogą tam zrobić, czego nie. A na Switchu po prostu się idzie po najmniejszej linii oporu. I, i muszę przyznać, że efekty są, są różne, nie? I, I, czasami to wygląda ok, czasami to, no to tak jak masz ten z tym ARK, nie? Że tam po prostu rozdzierczej spada do jakichś takich, wiesz, 1000, nie? 140P, czy coś takiego. Zresztą jak będziemy rozmawiać, co ostatnio graliśmy, znaczy tak w sumie cały czas rozmawiamy. No właśnie właśnie, to to, to, to, to, to, to, właśnie to możemy tak przejść, no nie właśnie, bo, bo, bo tak jak mówię, ja jestem na, na, na w drugim akcie Girsów, Ty nie grałeś, więc prawdopodobnie, jak będzie okazja, to jeszcze do tego Ale przejdę, na, ja naprawdę mam zamiar przejść Girs, jak no. najbardziej po prostu na razie się nie udało, ale. To się strasznie najbardziej... podoba, że, że wiesz, że, że jest Markus, że jest tak, mówicie, że jest tak rodzinnie, jest tak ciepło, to jest tak, taki powrót sentymentalny. No. Piotrze, musisz. No tak, nie, no w ogóle nie ma, nie ma innej opcji. Jeszcze. Nie po to no. kończyłem te cztery części ostatnio, żeby teraz nie zagrać. Musisz skasować Rainbow Six'a odinstalować z no, nie ma innego wyjścia, no, bo zawsze cię będzie kusić. Zawsze. No będzie, będzie, no ale wiesz, no nie zawsze całe drużyna jest chętną do może wtedy uda się jakoś... No. To żeby tak szybko właśnie w co ostatnio... Graliśmy to... No, Piotrze, no mówiłeś, że ostatnio tylko tego Rainbow Six ciśniesz, ale czy się, udało ci się ostatnio coś jeszcze tak... Mniejszego lub większego. Super na świeżo jestem, tylko to jest dosłownie jeden taki dłuższy wieczór grania w cudo, które się nazywa e, dziewczyny z rzecznego miasta. Czyli mm. Rival City Girls. Nie wiem, czy coś ci to mówi. Znaczy, e, coś kojarzę, że to jest, e, o, chociaż nie, nie wiem, czy to jest cokolwiek znany, ale to jest Retro City Rampage tych Tak, to jest nie Retro Rampage, zupełnie nie, tylko absolutnie pół natomiast jest to związane z <głos> grą, która się nazywała chyba Kunio, bodajże, no. czyli Double Dragon, czyli e, właśnie Rival City Ransom, były takie, taka, taka seria biatek dwuwymiarowych z czasów jeszcze, kurczę chyba Nessa, mhm. gdzie właśnie jeden z bohaterów nazywał się Kunio i dlatego one, one miały, w... bo tam w ogóle japońskie tytuły to jedno, tam polskie tytuły to Aha. zupełnie co innego. I Rival City Girls jest to najnowsza odsłona tejże serii, w której to dla odmiany wcielamy się w dziewczyny, a nie w panów, którzy zazwyczaj chodzili i bili w tych swoich grach, bietykach. Mhm. Jest to chodzona bietyka, która jest bardzo ładna, bo jest w takim fajnym, przyjemnym pixelarcie. Dodatkowo to wszystko jest określone dużą ilością animacji i, i takich scenek, że anime postaci się pojawiają z nowej sprawie, ze sobą rozmawiają. Wszystko jest bardzo intensywnie humorystyczne, dlatego, że mamy tam w pierwszej scenie dziewczyny dowiadują się, że ich chłopacy zostali porwani, więc muszą wyruszyć im na ratunek. No, i ruszając na ratunek, postanowiłem uciec z, z kozy. <laughs> detention tension room, tak? Bo to, to koza no tak, koza chyba to jest bardziej no i kiedy dyrektor się o tym dowiaduje, to mówi, żeby wszyscy inni uczniowie im spuścili łomoc, żeby one nie uciekły i wtedy ten, ten uczeń, który je pobije, dostanie nagrodę, Tam kurde, nie będzie musiał dalej siedzieć w kozie, więc nagle pierwszy etap to jest przebijanie się przez szkołę, kiedy to właśnie inni uczniowie czy liderki, jacyś kurcze tacy badasi szkolni i tak dalej próbują cię obić, a na końcu tego etapu mamy walkę z bosem którym jest wielka napakowana pani strażnik szkolny. I pani strażnik szkolny jest na tyle wielka i napakowana, że rozwala ściany wbiegając do nas, więc jest to no, z bardzo dużym przymrożeniem oka gra. Ale, ale tak czysto gameplayowy jest to chodzę na bijatyka, która jest rozbudowana o to, że mamy jakieś tam misje poboczne, łeźmy sobie po takich... Yy, po mapie, która się skła... znaczy Nie tyle właśnie po mapie, co etapy składają się na taki wiesz, szereg pomieszczeń, czyli mamy sobie, jak otworzymy sobie mapę w telefonie, to widzimy, że tu jest jedno pomieszczenie, z niego idziemy w lewo do drugiego pomieszczenia, i niczym jakieś labirynty w Zeldzie. Mhm. Czy, czy, czy w tej starej wersji, wiesz, takie, mhm. takie łączone krotuszki. Całkiem mhm. to przyjemne, no, na razie gram bardzo mało, więc, więc ciężko mi określić, jak to będzie wyglądało. Dalej jest co-op, niestety tylko lokalne, nie da się grać nowo. A jest na Zogoda Switch'a? Wygląda to przyjemnie. Wiesz co, bym się nie zdziwił, ja gram akurat na Xboxie, mhm. ale to wyszło chyba na wszystko, co tylko mogło wyjść. Bo na switcha, wiesz, e... dwa małe Joycony i możesz grać na balkonie na przykład, albo na dachu. Tak, tu no. masz rację faktycznie, że można by było na Switchu grać na balkonie. Prawie jestem prawie pewien, że to wyszło na Switch. Na pewno wyszło na PC, na pewno wyszło na ps A jak nie, to na pewno wyjdzie, bo teraz wszystko chodzi na Switch. No. Na Czy to tak. WayForward w ogóle wydaje, więc oni zazwyczaj wydają te gry swoje na Switchu, bo to jest ta sama firma, która robi wszystkie te, te, te shanti i tak dalej. Mhm. A, tak, wyszło na Switcha. Więc no. mamy mały, mały pen komplet. Ja po tym krótkim graniu polecam. To jest bardzo, bardzo przyjemny tytuł. Jak komuś brakuje chodzonych biatek. To, to można się tym zainteresować. Nie jest jakieś strasznie drogie, bo chyba kosztuje tylko stówki mniej więcej, więc... No, tak. Mi tak się przypomniało, że jak wspomniałeś w małych grach takich pixel artowych, to ja sobie tak... a ja to tak miałem taką... Trochę tak, pograłem i tak wracam od cza czasu do czasu, bo pierwsze wrażenie było takie, że odbiłem się, a później tak... O! Tam coś jest. I zacząłem A Nie wiem, czy grałeś e, Warlock's God Slayer. Nie, Star. nie grałem. Kojarzę, ale nie grałem. Wiesz, też taka... W... Taka platformówka z elementami, drobnym no, drobnymi RPG właściwie, bo tam rozbudowujesz postać, jakiś, zdobywasz przedmioty, wiesz, rozwijasz. Jaka jakąś taką nie, dziewczyną grałem, która, która, której bronią jest, są róże eksplodujące, no, nie, jak to nazwać. Romantycznie znaczy. prawie. Tak, tak, ale jest taki klimat, wiesz, w, w ogóle, wszystko jest właśnie w takiej fajnej pikselartowej grafice, swoim takim hubem jest jakaś karczma z tej karczmy możesz się teleportować po, po takiej planecie, do różnych miejsc i właśnie te miejsca to jest taka tak... No ja bym nie powiedział, że to jest jakaś kaselwania i tak dalej, teraz tak się ładnie ładnie na wszystko mówi. No tak, o, albo jak w Dead Cells, nie? że masz po prostu jakieś różne y, poziomy, gdzie, gdzie odnajdujesz po prostu jakąś ścieżkę, jakieś... coś musisz zrobić, jakieś zadanie. Będzie bardzo, bardzo sympatyczna gra. Ja polecam, żeby ktoś po prostu sobie zobaczył gdzieś na, na, na Steamie, jak to wygląda. Teraz podobno z tym się zmienia i i jakieś wprowadza bardzo szybkie, fajne, mikro, kilkusekundowe filmiki prezentacyjne. Ja, ja proponuję, żeby jednak coś dłuższego, bo, bo tak po tych 6 sekundach to jeszcze chyba się nikt nie zdecydował na nic. Jest taki, jest taki profil na Twitterze, który się właśnie nazywa coś tam mini-trailers i oni wrzucają każdą grę ze Steam'a po parę sekund. Ja, ja widziałem coś lepszego. Ja widziałem na przykład, że ktoś robi yy, yy, nie, że recenzję gry, tylko na przykład prezentuje jakąś grę w 5 sekund. Ale to jest oczywiście taka parodia, takie prześmiewcze, no nie? że bierze po prostu jakiś element bo coś najbardziej takiego absurdalnego z całej gry, co się i po prostu... Yy... W komiczny sposób to pokazuje, nie? I, i, i wiesz, no ale to. Znaczy, no nie no, musiałbym pokazać taki filmik, żebyś od razu wiedział o co chodzi, ale najlepsze to jest to, że, że to jest coś, co śmieszy ludzi, którzy w tą grę grają. Ktoś, kto w ogóle w ten w dany tytuł nie gra, tak wygląda taką pięć, pięciosekundową prezentację. Co bardzo nie kojarzy o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, no? Ale, no, no ale, ale to, to są takie inside joking, że się tak wyrażę. No, no ale w ogóle też się parę rzeczy wydarzyło, był wielki skok na, na Media Marty wiesz o co chodzi na pewno? PSX Classic a, za tak, 89 zł. To chyba nie był Media Markt, tylko to chyba jakiś tam Media Expert. Expert. Albo... No, a hmm. Dla mnie to są wszyscy jedna rodzina. wiesz Saturny, Media Eksperty i tak dalej. To jest pewnie jeden właściciel. I ja w ogóle żałowałem, że sobie w Polsce nie kupiłem, bo kiedyś wtedy byłem, tam gdzieś jedna sztuka gdzieś w Nowym Sączu była. jaka przy przyjeżdżałem Nowego Sącza. Ja mówię, kurczę, muszę, nie? A później, nie, chyba nie muszę. No i później się okazało że już nie było. Więc nawet nie musiałem jechać do tego sklepu. No i wróciłem sobie, prawda, tutaj do domu, no nie, w pracy właśnie znajomych. Ale słuchaj, w GameStopie przecież widziałem za 20 euro. Mówię, niemożliwe, pewnie ci się przyśniło i tak dalej. Okazało się, że jest. Kupiłem. Trochę się pobawiłem. Muszę przyznać, że, że najlepsze... Już to już jest odłączone. Już jest dawno odłączone, wiesz, bo ja, ja, ja, ja, ja, ja nie mam po prostu tak, wiesz, ja mam jeden taki wolny kabel HDMI, który u mnie wędruje między kilkoma urządzeniami. Między innymi na przykład, miałem PS4, który podłączam wczoraj, na przykład w Beat Saber grałem, więc akurat tym razem ten kabel był do PS4 podłączony, ale, ale no powiem tak, że niestety to urządzenie jest dziwnie słabowydajne. Jakby Raymana, którego grałem na właśnie na, na tym PSX Krasi Q, jakby nawet po, po tym zmienieniu, wiesz, tam, bo tam chodzi o to, że jak zmienisz spal na, na NTSC, to masz te 60 klatek. Że on nie był taki taki płynny, jak na przykład ta sama gra na Raspberry Pi. Ale na szczęście te pady są pod USB, więc idealnie działają pod Raspberry Pi i tam jak ktoś ma Retro Emulation Station, no to jest bajka, naprawdę. I Czyli dla tych tak samych padów tak? się opłacało, bo to dwa pady za 20 euro, to jest, to jest nic. Ale sama konstrukcja tego urządzenia jest fajna. Ja w ogóle nawet nie myślę, żeby go przerabiać, bo tam już ludzie, jakieś jest całe grupy, jakieś są na reddicie, jakieś całe strony, co co zrobić, jak przerobić, jakieś synki i tak dalej wrzucają, no, cuda widy ale samo urządzenie, no, ono tak fajnie faktycznie wygląda, no, jest, no, udało się, no, jest tak, e, jednak, e, to, ten kształt PlayStation, e, pierwszego PlayStation jest tak, e, jak to powiedzieć, e, a takiego wyniosłego słowa szukamy. Nostalgiczno-sentymentalny. No, że taki jest, wiesz, taki taki odcisnął się, wiesz, w, w popkulturze, tak wyrażenie, Że to PlayStation tak wiele znaczy właśnie dzięki pierwszemu PlayStation, oczywiście drugiemu też, że, że no fajnie mieć taką, taką, taką figurkę konsoli położoną wokół figurek z gier dużych, nie? Tam koło no. No, ale to tak tyle. Ale właśnie z... A propos, teraz wracamy do tego tematu downgradu różnego. Na, na Switcha y teraz, dzisiaj jak nagrywamy właściwie, nie Bo odcinek się trochę później pojawi, yy, wyszła The Sinking City gra. Tak, wyszło, to prawda. I, i gra, ja, ja ogrze opowiadałem, że na samej grze to nie ma co za bardzo mówić, chociaż pokrótce powiem, że dla tych, którzy nie słyszeli, albo przeskoczyli to na odcinek, że The Sinking City to jest gra oparta o prozę, opowiadania, w ogóle cały to, to, ten lore, ten świat stworzony przez HP Lovecrafta. Akcja dzieje się w takim zatopiony, półpodtopionym mieście Oakmont i my jako prywatny detektyw, taki dręczony pewnymi wizjami, my wcześniej, jeszcze jak nie był detektywem, jak był żołnierzem marynarki, miał wypadek na statku, jakiś miał straszne wizje i teraz te wizje go nękają i on jakby trafił do tego Oakmont, bo, bo liczy, że uda mu się z tych, po pierwsze zrozumieć, o co chodzi, a po drugie uwolnić od tych wizji. no Oczywiście to są wizje prosto z, z, z takich no, naj, najczarniejszych wizji właśnie H.P. Lovecrafta. I to jest, to jest niesamowite, bo ta gra właśnie buduje bardziej klimat przez suspense, przez, przez, przez to, co widzimy, a nie przez jump scary, czy jakieś takie wyskakiwanie kota ze śmietnika, czy coś w tym stylu, nie? Że, że, że to jest jednak siłą tej gry, że jest fantastyczna, prawda, fajna fabuła, bardzo ciekawa, no i my jako ten detektyw w tym otwartym mieście nie tylko próbujemy dojść do tego, co nam dolega, ale też jakby no widzimy, że to szaleństwo w, w, w tym miejscu jest no, wszechobecne i my dodatkowo też rozwiązujemy jakieś zagadki kryminalne. no bo to też wspominałem, ale tylko już też tak dodam krótko, że ten te, te, te grę robi Frogware, czyli ludzie od e, Sherlocków, świetnych gier i, i jakby ten klimat detektywistyczny, to rozwiązywanie zagadek detektywistycznych jest tutaj e, bardzo rozbudowane. No. I teraz gra wyszła na Switcha i naprawdę gdybym, gdybym nie widział gry na, na przykład na, na, na, na, na PC-cie, no właśnie w, w, w pełnej oprawie, to by powiedział, że nie wygląda źle, ale, ale widzę właśnie te kompromisy. To, to wszystko, mm, wiesz, że, że no filmy, filmy przerwnikowe wyglądają rewelacyjnie. Wiesz, to intro początkowe czy jakieś takie kluczowe momenty, gdzie jest ten, to, że wszystko jest obraz jest ostry, jak żyleta, wiesz, postacie są wszystko jest prerenderowane, więc nie ma problemu z, z, no, no z, z tym, co po prostu na, na co nie masz wpływu. Ale sama gra, no niestety, no, no widzisz, że, że poszli, znaczy, że no właśnie zastanawiam się, no gdyby ta gra na przykład, tak jak, jak GTA, właśnie 5, czwórka i tak dalej, była od początku do końca robiona pod Switcha, to ona mogłaby lepiej wyglądać. Nie, no, ale to jest też oczywiste. Wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądają gry od do na Switch, nie? No, no. I, I tak sobie myślę, no, mimo wszystko jednak udało się y, uchwycić ten klimat. Wiesz, ten, ten świat, y, no, przenieście otwarty świat y, dosyć duży y, do, na no, tą małą konsolkę. I tak mówię, jest kwestia tego, że nie możesz trzymać konsoli przy nosie. Wiesz, tak, najlepsza odległość to jest takie 50-60 centymetrów i wtedy nie widzisz jakichś takich małych rozdrgań na krawędziach, że, że te włosy bohaterów nie wyglądają tak słabo, no bo wszystko inne w tej grze no zostało przeniesione jeden do jednego z, z dużej wersji, nawet wie, wiele rzeczy jak na przykład walka poprawili, że już jest taka bardziej już jest jakby jaka płynniejsza, bardziej intensywna, że jakby przyjemniej się się się gra, chociaż to nie jest gra, w której jakby to strzelanie czy, czy, czy, czy tam walka wręcz w jakikolwiek sposób no, może stać w szanki obok, nie wiem, gier, w których jakby to, to, to ta walka z trzeciej osoby jest istotna. Tutaj jest, to jest taki dodatek, taki dodatek, który, który jest istotny, dlatego że no, w, w Któlu muszą być potwory, muszą być jakieś demony z tymi, z tymi walczymi, więc więc nie mogliby te, no, zrobić gry, w której jest, jest straszna, ale jednak no, pozbawić się tego elementu. No. Chociaż no, da się, nie? To nie o to chodzi, że, że nie mogliby. I y, przyznam, że jak, jak nagrywa jak na się taką małą, taką ja, ja uwielbiam właśnie, to że cieszę się, że, na, że, że dużą grę mamy na małej konsolce, dlatego że y, ja, y, ja bardzo lubię, właśnie myśleć o Switchu jako taka alternatywa do grania na dużej konsoli, wtedy, kiedy nie mam dostępu do, do konsoli. Niekoniecznie grać w podróży i, i na wakacjach, tylko po prostu przed snem biorę sobie konsolę i mogę i grać Ale w, w, to już powinno już być, być grać... podstawą, żeby to działało jeszcze bardziej, yy, cross-safe. Tak, no to już to byłaby bajka. Ja sobie o tym myślałem, że kurczę, gdybym nie musiał grać od początku, tylko mógł sobie właśnie y, od gdzieś tam y, jakby dokończyć y, The Sneaky City na przykład na Switchu, albo przechodzić Jedną misję tu, bo ma chwilę wolną, to się zapisuje. Nie wiem, czy... czy no, no, to musieliby jakby twórcy sami gry zaimplementować, no, bo między Switchem, a na przykład z Epic Game Store'em nie ma, nie ma te, tego, tego... Zresztą w ogóle... Przecież prawie w, Epic, w ogóle nie ma w przypadku Epic, żadnej gry, nie? No tak, Epic w ogóle nawet nie ma jako sklep. Czy oni dopiero chyba wprowadzają jako, jako beta i może jakieś tylko niektóre gry to mają. Na, na Steamie to jest standard. Ale niestety no, no, na Switch nie... nie no ja powiem tak, że jeśli ktoś ma tylko Switcha, to to zdecydowanie, jeśli jest fanem Cthulhu, to powinien się yy, The Thinking City zainteresować. Bo tak jak powiedziałem, może to nie jest jakaś świetna gra, ale to jest dobra gra, ale zdecydowanie bardzo dobra gra, jeśli chodzi o, o gry yy, oparte na, na właśnie na, na, na opowiadaniach, o tej prozie Lovecrafta, dlatego że tam jest mnóstwo nawiązań do, do, do, do rzeczy, które, które, które jakby... No, Fani od razu rozpoznają, tak. Więc, no, nie chcę się po jakby powtarzać, bo, bo, bo dużo mówiłem o tej że już w poprzednich odcinkach, ale tak jak wie, y, Zerknijcie, zobaczcie. Jak ktoś ma Switcha, to, to, to, to jest to jeszcze. Znak zagrać. Tak, tak. No, jeśli się jest fanem, w ogóle Rough tak. Bo tak, to Jeśli to, to nie ma jednej dużej konsoli, albo nie grał na no, że właśnie, do, do, aż na Switchu teraz tak dużo do, do dobrych gier wychodzi, że naprawdę trzeba tymczasem żonglować. I, i, ty jako świeżo. Myślę, że e, Switcha też pewnie e, no, jakby bierz się z myślami, w co teraz nagrać, prawda, co ten... Czy nie, że, no tak odbież między dużą konsolą, a małą konsolą, nie wiem, czy w ogóle kurzy się. Szczerze mówiąc, nie, kurzy się się... Skurzę, że jeszcze do telewizora nawet stoi sobie zupełnie z, z dala od telewizora w swojej stacji dokującej i regularnie mi się zdarza sięgać po niego na takie krótkie sesje w jakieś pierdłowate indyki. To, to faktycznie to jest idealny sprzęt do tego. Jednak... nie mam czasu, nie mam czasu ani chęci odpalać nic dużego, to przechodząc siadam na fotorobie, rozwiczę, gram 10 minut jakieś tam, kurcze Spice House, czy inne Little Racers i, i, i potem odkładam konsolę i ten. Natomiast moje dzieci gra dużo i w Zelda gra i w na drugiego, jest super zadowolona. No właśnie tutaj jest, jestem tak zadowolony z tego, że po prostu te gry z dużych konsol wychodzą na ten, na tym ostatnim Direction, zapowiedziane i od razu wydano, tak, bo chyba jest już są te gry dostępne, czyli Divinity Original Sins, druga część. I tu wyobraź sobie, jest cross save. I to I jest, jest cross, dopiero... To jest bajka. To, to jest, jest w ogóle game changer, moim zdaniem. No, jest... I tam chyba właśnie można grać dwie osoby chyba, nie? Na jednej konsoli. Tak, Połóweczkami. tak. Połóweczkami. of Eternity. No, a przeszedłem na, na pc i jakby nie chciałbym się grać drugi raz na, na konsoli, ale, ale słyszałem, że bardzo dobrze gra się sprawdza na, na, na konsolach. Nie tylko na Switchu. Jakby no, dużo gier. No teraz ta kolekcja, e, Oj, zapomniałem tytuł? Rebel, czy coś takiego, ty, Assassin's Creed'ów. Black tak, Flag że, i, i Rogue. Black Flag i Rogue jako jedna gra. Tak. No, no mówię ci, no, e, e, cofamy się 10 lat, nie mamy dużych konsol, mamy tylko Switcha, ale to są naprawdę bardzo dobre gry. I jak ja bym miał tylko jedną konsolę e, i, i musiałbym się kupić przydać nowe, to bym bardzo szczęśliwy był z tego, że to jest właśnie Switch że, że no, no, bo nie ma konkurencji, no to tak faktycznie. I, i e, tak jak był taki moment, że iPad, iPhone stawał się tak popularnym, więc ludzie zaczęli wydawać gry na nie, programy, wszystko na nie. I teraz właściwie na, na iPadzie możesz wszystko zrobić, tak? Możesz pracować z iPada, jak chcesz. Wiele ludzi tak robi, pracuje z iPada. Tak, e, Switchnos e, wymusił tą swoją popularnością, znaczy wymusił, to no, Spowodował, że się okazało, że, że opłaca się wydawać gry na Switcha, e, a, dużo taniej jest, prawda, wydać grę już gotową i ją tylko, prawda, przeportować, niż, niż stworzyć coś od początku. No, no, tak. to jest, Jestem bardzo ciekawy, co się będzie działo za rok. Mm -hmm. Bo jakby nie patrzeć, jednak Switch sprzętowo bardzo odbiega od y, pozostałych konsol. No bo to jest fakt, który nie ma żadnych no, wątpliwości. I ciekawy jestem, kiedy już będziemy tak na progu tej nowej generacji i wtedy to proste portowanie gier już nie będzie wchodziło w grę. To co się wtedy będzie działo? No może się pojawi właśnie ten ten Switch 2 taki prawdziwy, na którego wszyscy czekają. Nie, nie jakiś light, nie nie konsola z, z nowszą wersją procesora, że lepiej chodzi o bateria tylko tylko faktycznie coś mocniejszego, tylko że no to byłoby ciekawe, jakby na przykład był taki Switch yy, Pro, który który był właśnie po to, żeby grać w te gry z obecnej generacji. Takie Red Dead Redemption 2. co, ale Nintendo raczej nie robi takich rzeczy, że po podzieliłoby odbiorców Switcha na odbiorców Switcha Pro i na odbiorców Switcha coś tam. Zobacz, że, że 3DS, który miał najróżniejsze wersje, to pomijając tam dosłownie rzeczy, które możesz policzyć na palcach jednej ręki, to jednak te wszystkie gry były dostępne wszędzie. Ja mm -hmm, mm -hmm. bym wziął jeszcze jedną rzecz, która na razie funkcjonuje tylko, tylko w Japonii, tylko z, z wybranymi tytułami, czyli wprowadzić te... Streaming! Te Google tak. Stadia na Switchu! Tak, tak, tak, zdecydowanie. Dlatego, że A, A -A Assassin's Creed Odyssey, ja nie wiem, jak się sprzedał i jak się sprawdza w Japonii, ale no, właściwie każdy ma dostęp do, do, do szybkiego internetu w domu i, i jeśli da się grać, jeśli to nie jest jakieś specjalnie uciążliwe, to właściwie to spokojnie może być konsola, która, w którą można we wszystko właściwie zagrać jeśli byłoby to na zasadzie tego streamingu. I wtedy nie ma problemu z, z bebechami, nie? Czy to jest, wiesz, czy, czy gra by pociągnęła taki tytuł, czy inne. No. Chociaż mocno stadium to jest taki problem, że okazuje się, że największym problemem nie jest technologia, nie jest opóźnienie, tylko to jest to, ile, ile danych zżera, prawda? Jaki jak trzeba mieć... No, jaki trzeba mieć duży pakiet... nielimi, limito, nie, nie Nielimitowany pakiet danych, zdecydowanie, tak, tak, tak. No. No, no ale to już zostawiamy właśnie takie Switcha, wracamy na duże konsole, tak duże, duże i e, no dosłownie przed nagraniem zacząłem właśnie zabawę z Gritfall. I, oh. i to jest, Gritfall to jest gra, które <grych> jak mnie sprowadziłeś na ziemię, z tym, z tym że to jest gra spajderów, ludzi od Technomancera, bo faktycznie y, no to jest gra od nich, ale widać kolejny, z kolejną grą kolejne postępy i naprawdę y, ja doszedłem do momentu, nie wiem, jak ktoś grał, to może będzie kojarzył, to, już mam wejść na statek i chyba rozpocząć jakąś wyprawę, prawda, konkretną, ale, ale no strasznie mi się podoba, w ogóle z taki Czy klimat... walczyłeś już z pierwszym bossem? Znaczy z bossami nie, na razie bo tam jest tak, że początek jest taki, że właśnie kreujemy sobie postać, nie, tam kobieta, mężczyzna, jakieś takie cechy wyglądu, też znaczy w ogóle jest taka rzecz, którą na twarzy głównego bohatera się pojawia, to jest jakieś, jakieś nie lat, nie, jak to się mówi, narość, jak, jakaś taka blizna, jakaś oznak jakiejś choroby. I mi się wydaje, że po prostu nasz główny bohater jest toczy choroba, którą toczy właśnie i, i matkę tego głównego bohatera, i cały, właściwie całe to, to królestwo, z którego się wodzi. I to jest nie, nie wiem, co to jest za, za dokładnie za choroba, ale no, generalnie ludzie giną. I mi się wydaje, że, że jakby jakby główną osią fabularną będzie właśnie wyprawa po, po jakiejś, nie wiem, antidotum na, na tą chorobę, ale to jest takie moje, moje te z zgadula, bo to jest po, po prostu zagrałem, może grałem godzinę, ale właśnie klimat mi się podobał, bo, bo to miasto, zresztą w ogóle to jest taki klimat yy, płaszcza i szpady, yy, jakaś magia, yy, yy, jakieś, jakieś łotrzyki, w, w, generujemy sobie postać, wybierając właśnie z trzech archetypów, nie, wojownik, osoba o talencie technicznym, że tak się wyrażę, jakiś inżynier, opowiedzmy coś takiego, i mag. I faktycznie te, te kilka questów, które zrobiłem, które zadań polegały na tym, że jakaś tam cecha się przydawała. I na przykład jeśli wybrałem sobie dodatkowo jeszcze punkt, dałem w charyzmę, to mogłem w rozmowie kogoś przekonać do, do, do czegoś. Jeśli byłbym nie wiem, technikiem, alchemikiem, czy coś tym stylu, to mógłbym na przykład rozsadzić jakieś przejście i wtedy na przykład, nie wiem, dostać się do, do, do miejsca misji, nie poprzez na przykład walkę z, z jakimiś oprychami, tylko właśnie gdzieś się przekraść, znaleźć jakieś takie tylne wejście i tak dalej, I to, no to wygląda, że to będzie taki naprawdę interesujący, rozbudowany RPG, niemniej już po samym jakby wielkości pliku instalacyjnego mogę powiedzieć, że to nie będzie jakaś ogromna gra, że to nie będzie Wiedźmin, bo to jest jakieś, nie wiem, tam 12... Może są dobrze gambarki. skompresowani, słuchaj. No tak, tak. Nie, no to... Postacie wyglądają w, w porządku. Bohaterów, kompanów na razie zdobyłem dwóch. I, i, i to nie są jakieś, jakieś miuty, tak, że oni rozmawiają sobie, bo so, z sobą, można System walki jak wygląda, bo ja, ja o to, jak, jak oglądam materiał z tej gry, to, to wszystko mnie interesuje, natomiast jak zobaczyłem jak ta walka wygląda, to miałem takie flashbanki z y, wampira, który, przepraszam, w tym aspekcie jednak bardzo mocno y, ale Vampir nie męczył. Wampir był, był Don't know chyba, nie? Był tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, ale to taki właśnie, wiesz, wampir też był takim rpg właśnie nie do końca pierwszej klasy. Znaczy, nie wiesz, co ja, ja mam takie. Coś, czego musiałem się przyzwyczaić, bo moje pierwsze, pierwsze. Nie, może to można zmienić w, w ustawieniach, ale faktycznie jest tak, że już jesteśmy trochę zepsuci tym, tą, tą walką ustandaryzowaną przez Dark Souls, tak? Czyli masz ataki pod, pod bumperami, pod. pod pod triggerami i tak dalej. I mi się tu było ciężko przestawić, bo, bo tutaj po prostu masz jakieś przestawianie broni i tak dalej. Więc pierwsze walki, szczególnie na przykład na treningu, to trochę kaleczyłem. I musiałem się przyzwyczaić, że po prostu masz pod tak zwanymi głównymi przyciskami, facebuttonami tam ciosy podstawowe, ciosy specjalne i tak dalej. walka jest taka typowa, nie? że masz unik, masz blok, masz, masz różne dodatkowe umiejętności, które możesz wykorzystać, masz coś w rodzaju aktywnej pauzy i na zasadzie, że sama gra jest w czasie rzeczywistym, ale ta pauza pozwala ci na przykład, nie wiem, podmienić w różnych tych, tych slotach szybkiego wyboru, nie wiem, jakieś czary, jakieś przedmioty, tak, że możesz sobie na przykład, nie wiem, eliksir życia, prawda, pod, pod, pod krzyżak gdzieś tam ustawić, że zawsze w jakiejś takiej sytuacji możesz go szybko wypić. No, ale mógłbyś go też użyć z tego menu, nie? Bo, bo, bo bo jakby gra się zatrzymuje i nie ogranicza cię w jakiś sposób, że na przykład, nie wiem, czas płynie w strasznie wolno, i nadal wiesz, możesz coś zrobić, ale no, musisz jakbyś szybko się tak zorientować, co chcesz zrobić. I naprawdę po... jeszcze nie widziałem takiego momentu, żebym powiedzieć, że ta, że ta walka mnie nie urzeka. Ona jest troszeczkę bardziej rozbudowana niż na przykład to, co było w technomancerze czyli ich poprzedniej grze. Nie wiem, czy to jest chronologicznie, czy oni coś wcześniej między, między tym Technomancerem a, a właśnie Gritfall zrobili, ale to jest taka, taka, taka walka, gdzie, gdzie widać, że no, no brakuje jeszcze takiego troszeczkę więcej budżetu, żeby ją zrobić taką płynną, jak na przykład Wiedźminie. ale jeśli to będzie gra w tej RPG, w której te dialogi będą interesujące, te, te misje będą świetne, ten świat będzie ciekawy, to ja będę w stanie im wybaczyć to, że, że ta walka może być niepłynna, ale na razie wygląda tak tak, yy, tak w porządku. Nie? No, jak mówię, to są pierwsze wrażenia i nie, nie walczyłem jeszcze właśnie z bossem, tak? z jakimś przeciwnikiem, który, który będzie chciał mnie tak yy, jak to powiedzieć, który że nie będzie się ze mną patyczkował. Tak, tak, nie nie będzie, tak. będzie się patyczkował ze mną i te umiejętności będę musiał jakieś wykazać w walce, także nie będę mógł sobie jedną ręką grać, drugą ręką pić kawy. No. Interesant. No a świat naprawdę no, wygląda ciekawie no. Tylko tak jak mówię no, Ja jeszcze nie wyszedłem z tego miasta No a to miasto no, Biedne Szare, ponure Wielkie ognisko, gdzie się pali nie wiem, co, tam, co tam się dzieje Ale jest też w niej pewne dostojeństwo Bo my zdaje się Jesteśmy z rodziny królewskiej Może jakimś księciem nawet jesteśmy nie? Znaczy, Lub księżną czy tam Księżniczką nie? Jak, jak się gra postacią żeńską i przed tą wyprawą rozmawiamy z właśnie z jakimś ambasadorem, jakimś, yy, jakąś jego ekscelencją, kardynałem, więc jakby widać, że jest, jest wiele takich fajnych yy, motywów w tym wszystkim i w, w następnym odcinku o, o Great wtedy na pewno więcej powiem. Więc pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, ale no ja pamiętam, że Technomancera też miałem pierwsze wrażenia ultra pozytywne, Był klimat Marsa, yy, fantastyczna, yy, Fantastyczny świat właściwie, bo bardzo mi się te miejsca podobały, bardzo rozbudowane, ale, ale gdzieś w pewnym momencie, nie wiem, po 20 czy 30, nie wiem ile tam czasu będzie, strasznie mi się to zaczęło dłużyć i koniec końców nigdy technomancery nie skończyłem. Nie wiem ile mi zostało czasu, ale, ale doszedłem do wniosku, że po prostu już, już jest tam za, za dużo tego wszystkiego i za bardzo się to ciągnie. Ja mam nadzieję, że w Gritfall tego, tego nie będzie, że, że to będzie takie bardziej o, ja myślę, klasyczne myślę Spokojnie, 30 parę godzin, bo i lepiej cię na tacie czeka, jednak obawiam się. Natomiast jak powiedziałeś o m, przygnębiającym biednym mieście pełnym m, niepokojów społecznych <śmiech> i różności, no, no, no. to ja bym zaproponował takie płynne przejście do m, serialu, do działu tak. kulturki. Tak, tak. Które tak, tak. tak się zdarzyło, że ty już prawie obejrzałeś, ja jestem mniej więcej w połowie? Mhm. Czy chyba nawet za połową. Tak. I mamy na myśli serial, tutaj znowu jest Amazon Prime Exclusive, czy też Amazon Originals, bo oni chyba tak nazywają tą swoją serię. Tak, Amazon I Mówimy o serialu Carnival Row. Tak, tak. No z tą różnicą, że, że jakby świat płaszcza i szpady, prawda, jest zamieniony na na coś, co jest Między stylizowane Steam na... Punkiem, a jakimś takim... No tak, takie wi wi wi wiktoriańskie... Wiktoriańskie Anglia. Tak, rewolucja nie. przemysłowa. Klimat tak. jest rewelacyjny. Tylko tak właśnie powiedziałeś, że tam jest taki... Jest... Znaczy, ten klimat steampunku nie jest tak wyraźny. Znaczy, znaczy na pewno... Tam się w... są... troszeczkę tak. W, tak w tle pojawia momentami. Tak, nie? bo jest ta taka kolej właśnie, która nad tym jakby znaczy nie nad miastem, po prostu na, na, na wysokości, nie wiem, 6 metrów jest taki taki pojedynczy tor jak nie wiem, może jak kolejka w Chicago, czy coś w tym stylu ale same miasto właśnie jest bardzo interesujące i ma taki klimat steampunkowy, zgodzę się tam w ale tym jednak... sensie, jak te statki się pojawiają na przykład to też było takie bardzo właśnie tak. i te maszyny, które no, jest tam, tak. to nie jest tak że to jest steampunkowy świat natomiast można dostrzec tam absolutnie to jest takie wiktoriańskie fantazy Ur... tak, wiktoriańskie tak. urban fantazy dlatego, że Cała akcja dzieje się, znaczy są momenty, są, są odcinki, które pokazują prawda, akcje też w innych miejscach, ale generalnie jakby y, y, t, t, t, ta oś jest w mieście Berg, tak. Burg. I, Burg, i to jest miasto, w którym, to jest takie wolne miasto, takich Gdańsk, portowe. portowe, tak, w którym jakby y, przy, przy dobroci serca, nie wiem, jakichś polityków w pewnym momencie Zdecydowano, że przyjmują emigrantów, właśnie z tych krajów. Bo, bo podstawa, założenia świata, podstawa założenia świata jest taka, że jest to, jest to świat, w którym na równi z ludźmi istnieją inne rasy, bardziej magiczne, czyli wróżki, tak, takie nimfy, e, trowowie, czyli fej, tacy, tak. Tak, fej, czyli właśnie te wróżki czy, czy nimfy istnieją, e, trowowie chyba, które oni mają. Oni e, rogi puki. Baranie. Tak. To, czy, bo to, bo to właśnie, bo to trowowie to też są tam, jest jeszcze, w jest kilka ras. Tak, e, tak. No, ale Jeśli widać właśnie teraz... te podziały, te, te podziały społeczne, że jakby nimfy. Nimfy to są takie, to te, te fej, to są to są takie. E, ja bym powiedział, że taki trochę odpowiedni trochę elfów. Że tak. widać, że oni mają takie że wyższa kultura, i tak dalej. I masz. E, klasę robotniczą, czyli. Właśnie te puki, tak, panów, tak czyli, czyli rogami e, na głowie. Panie. Tak, i, i kopytami. Na, jest na, jeszcze na aspekt taki, że... No i są te centaury, są, bo nie wiem, czy Tak, są centaury, tak. są jakieś takie, te, też takie, w którymś momencie gdzieś tam w tle było widać jakąś taką zupełnie inną postać, taki, takiego wielkiego typa, natomiast podstawą jest to, że świat, bo ludzie, jak to ludzie zawsze doprowadzają do wojny między sobą i doszło właśnie do wojny między, między tym miastem i właściwie sąsiednimi miastami tego Burg z kimś, kto został nazwany paktowcami. Tak. No i ponieważ ta wojna została, bo to jest, mówimy o pierwszej scenie filmu, kiedy kiedy zostajemy no. historią wchodzeni w ten świat. Ale już widziałeś paktowców na tych ich sterowcach, tak, tak dalej. No to jest właśnie, to jest element, to już ja faktycznie. Bankowy. Tak, z tak tak. tak, tak. No i ponieważ doszło do wojny pomiędzy paktowcami, a tymi ludźmi z tych miast zaprzyjaźnionych, którą ci ludzie z miast zaprzyjaźnionych przegrali, to generalnie wycofali się z krain, gdzie żyły sobie wróżki panowie z rogami na głowie i całą resztę, zostawiając ich pod jarzmem tychże paktowców. Więc wprowadzenie do tego świata jest taka, że ponieważ paktowcy za bardzo nie lubią innych to właśnie ci ludzie z innych ras, znaczy ludzie, te, te inne rasy próbują uciekać do tego miasta portowego i zacząć nowe życie przed prześladowaniami no. i tak dalej, i tak dalej. No, ale to jest właśnie ciekawe to, że tak króciutko rozmawialiśmy przed, przed odcinkiem, że no to jest to jest taki filtr, to jest taka nakładka na, no, na, na wiele rzeczy, powiedzmy, czy z obecnych czasów, czy z innych czasów, gdzie na przykład, no nie wiem, cały ten motyw yy, emigracji, czy tam są w ogóle całe całe no, biznesy oparte na ra rasizmu, tym, że, że nie, nielegalnie właśnie podziałów przewożą... Podziałów społecznych, to wszystko tak. są absolutnie 100% nielegalnie które znamy. Tam, nie? Tak, tak, właśnie masz nielegalnie to tak jak do, do, z Meksyku do Stanów mniej więcej, nie? czy tak, tam kurczę, tak. na, na te łodzie, które przepływają i nagle do do Włoch i to w ogóle mhm. w tle się dzieje, ten problem polityczny, tak. gdzie, gdzie część radnych, bo to chyba są radni, mówią, że taki absolutnie... Taki parlament właśnie, taki tak, bardzo wszystko to, jest to Miasta działają ten... trochę na zasadzie takich miast, państw, że to nie jest tak. niby tylko miasto, ale oni tak jakby sami sobie sprawują władzę. No i mhm. powie się problem, czy należy przyjmować i pomagać tym, tym, tym innym nacjom, czy raczej ich pogonić i uznać, że oni tutaj tylko i wyłącznie robią problemy. Mhm. Więc ten, ten zarys świata jest dosyć ciekawy. To jest kapitalne, w ogóle to jest miasto rewelacyjnie to wygląda. wygląda, bo jest, jest, doszliśmy do takiego... To, to mi się bardzo podoba, że seriale dzięki właśnie rozwiniętej grafice komputerowej potrafią wygenerować wizję tych miasteczek, tych światów no, lepiej niż, niż, jeszcze kino pięć lat temu. I na przykład, jak masz te przebitki, że widzisz tą panoramę tego barnia, Widzisz ten parlament, widzisz te kopuły, widzisz, widzisz te wszystkie miejsca, no nie? To jest chwila tylko, nie? No, bo widzisz, po prostu ludzie idą tymi, tymi, tam gdzieś żyją sobie w tym świecie, nie? Wszystko buduje się. Taki fantastyczny klimat. Tak to rewelacyjnie wygląda, że po prostu ja chłonę, to jest w ogóle taki serial, że ja po prostu. Odkładam telefon, żeby mnie nic nie rozpraszało i ja go po prostu oglądam, chłonę wszystkimi zmysłami. My możemy być różne no, no, różne mogą to mieć nie intryga, tak? Tak, To nie jest jakoś super odkrywcza intryga, tak? To nie jest intryga, gdzie, gdzie zajadasz paznokcie z niepokojem, co też za chwilę tak. się wydarzy. Raczej to spokojnie ogląda tak. się tak, na, na spokojnie to się ogląda, natomiast to, jak ten świat wygląda, jak te, te wątki są rozgrywane w tym świecie, to zwłaszcza, że wątków jest kilka, które dzieją się tak. równolegle. Mi się niesamowicie podoba wątek, nazwijmy to, sąsiedzki. O, no tak. Ja, ja doskonale tak. wiem, w którą stronę ona zmierza, ale no, no, tak to... I zobaczysz, że, że nie, nie, nie myliście. Duma i uprzedzenie właściwie w tym świecie tak naprawdę, nie? Dokładnie, dokładnie. Więc tak, I to jest właśnie to, jest to że masz, yy, masz yy, właśnie, bo to są te, te, te wątki, ten wątek obyczajowy jest rewelacyjny, tylko to się wszystko w ogóle łączy, no nie? Ale, ale ten wątek obyczajowy mi się bardzo właśnie podoba z tego względu, że, yy, że on pokazuje, no nie? Jak że tam jest taki smaczek w tym wszystkim, to jest takie ukryte, no nie, że, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje na początku, nie, że, że na przykład oceniasz pewne osoby na zasadzie właśnie takich, to pierwsze wrażenie, nie, że okej, okay, już może jakieś, ale to się wszystko jeszcze może zmienić. I ten wątek obyczajowy jest świetny bardzo mi się podoba, bo ten, ten sąsiad, ten puk, który, który na tej, w, próbuje się dostać do tej socjety, dlatego, że już wszystko osiągnął, jeśli chodzi o, o poziom finansowy. On mi przypomina troszeczkę Wokulskiego, który w lalce prawda o, starał się o, o, o względy Łęckiej i, i wiedział, że jako kupiec powiedzmy finansowo był, był czasami nawet bogatszy od tych wszystkich szlachciców, ale brakowało mu tytułu. Więc, nie, nie, więc jakby on próbował zdobyć uznanie w, w, w, wśród tej elity tak, szlacheckiej, żeby ona później na niego tym przychylnym okiem patrzyła. I tutaj jest, jest taki podobny motyw, tylko rzeczywiście to jest serial, to jest serial, trochę się inaczej to rozwija, Wszyscy inni to przeważnie to są, to są e, e, służący, no nie, że to jest taka najniższa klasa, nie? Bo, bo te nimfy e, przez to, że chyba właśnie mają niesamowite zdolności e, zadowal zadowalania prawda, erotycznego e, różnych osób, e, no jakby większość, większość prac, które wykonują, no to są związane właśnie z. Z, z biznesem dla dorosłych, o, tak się wyrażę, a znowu te puki, czyli właśnie ci wszyscy z rogami. Klasa robotnicza. To jest nie. klasa robotnicza, tak, to są służący, to jest, to jest, to jest, to jest niesamowite, jak po prostu m, wszystkie te elementy, no niektóre, które znamy, przeniesiono, tylko po prostu zapewnili archetyp koloru skóry na, na właśnie to, czy, czy, czy ta postać ma skrzydła, czy, czy ma... Czy ma rogi i tak dalej? Szczególnie, że na przykład wiele elementów jest, jest takich, że no te nimfy na przykład mówią z, z, z akcentem. No, ja nie jestem jakby specjalistą akcentów, ale faktycznie słyszysz taki irlandzki akcent, nie? Znowu ludzie, no to już jest taki brytyjski akcent. No, ja musiałbym się przysłać do tych puków, no nie, żeby jakby im dodatkowo jakby akcent jakiś dołożyć, więc to jest świetne. Ten element obyczajowy jest dobry, ale no też jest kapitalny ten główny motyw, czyli. No coś, co zaczyna się jak, nie wiem, no historia zbrodni Kuby Rozpruwacza. Czyli po prostu no, jest No ale tam coś z... nawet na plakatach są takie sugestie, powiedziałbym, związane właśnie, tak jak mówiłeś o sinking City, gdzieś tam yy, mhm. z, z jakimiś klimatami tak bardziej mrocznymi. No nie, no tam się pojawiają już chyba nawet w pierwszych, pod koniec pierwszego odcinka, tam widzisz takie Tak, element, tak, tak, absolutnie yy, tak, już wiesz. ...potworny i, tak, i tych, tak. tych potwornych elementów jest kilka. Tylko to jest bardzo ciekawe i, i jestem... Yy, Jestem właśnie bardzo zainteresowany ostatnim odcinkiem, który jeszcze nie widziałem, jak to się wszystko połączy, dlatego że już te ostatnie odcinki pokazują, no nie, jak te wszystkie zbrodnie, które wydawały się, no dla mnie się wydawało przynajmniej ta zbrodnia, na przykład tej to morderstwo tej, tej kobiety, o, żeby tak nie zdradzać zbyt wiele, że mi się wydało tak przypadkiem, że w, w takim miejscu i, i, i dlaczego, jak, a, pokazuje, a później się okazuje, że to wszystko jest połączone, że jest coś, ktoś w centrum tego wszystkiego. I naprawdę... to, to, to, to nie jest jakiś serial, który jest ekstremalnie wybitny, natomiast absolutnie ten świat, który on, on przedstawia i ta intryga jest taka, że nie przejmujcie się tym, kurczę, żółtym kolorom na metakrytyku, a, a, a wejdźcie spokojnie w niego, bo... Ja bo... no, nie wiem, jaki jest ten serial z ocenianiem. O, ja interesuje... jakieś tam miałem par... Nie, ludzi ludzie z... na, na tych Metacritic'ach hmm. Rotten Tomatoes to, wiesz się na niczym nie znajesz, to ci krytycy tam. Nie warto, tam nie warto tego tak. skreślać, jest nie, to, nie, jest nie, to nie. bardzo przyjemne. Nie, jest super, no. I gra, nie wiem czy rozpoznałeś znaczy na pewno rozpoznałeś kapitana z Terrora. Z, z no tak, ale to jest aktor, którego po prostu jak potrzebują jakiegoś takiego gościa, który ma mieć brzydką gębę, ale. No przepraszam, że tak mówię, ale no, tego obsadzają, no nie? Ale ma być. No ale on jest, on jest kapitalnym aktorem. Ja go jeszcze pamiętam za czasów Mad Men, nie? Tam tego, tego serialu o twórcach reklamy z lat 60 70 on tam, on tam grał. Tak, no teraz się go obsada w taki rolek, W terrorze oczywiście też był świetny, ale, ale tutaj no, bardzo mi się tak... Tutaj... Zresztą on, on gra bardzo podobne postacie, nie? No jedynie w Expans, no tam musiał troszeczkę bardziej, e, bardziej zaszaleć, bo tam jeszcze w, w The Expans dochodzi e, A kogo grał wtedy mi? On grał tych, tych, jednego z tych ch, ch, hersztów, tych pasowców takich. Oj, Ach, to pan, że w ogóle po, pominąłem. Yy, no, tam jest taki... Mod, no, sądzi, pamiętasz tych takich yy, tą klasę robotniczą buntowników? On, on, no tak, on tak, był. pasowców właśnie. Tak. Nie? I y, generalnie właśnie, y, wiesz, bo nie, nie wspomnieliśmy też, że tam gra Orlando Bloom, tego głównego tego detektywa, który bada te, te, te morderstwa, yy, Ray Crofta, Philostraita, Filo... tak się tak. nazywa. W sumie, te wszystkie nazwiska, to jak mówię, przetłumaczyć, to nazwiska są bardzo bardzo takie dwuznaczne, takie, takie proste. Tam nie ma jakichś wiesz, nazwisk, które nic, czegoś nie znaczą specjalnie, no chyba, że to są postacie z innych z innych kraj, nie? Wtedy to jest jakby bardziej magiczne, ale tą winiet, czyli tą ukochaną, która jakby los ich rozdzielił i tak dalej, i tak dalej. To jest dłuższa historia, tak jakby gra, kara Delwin, tak. Winiety gra właśnie, widzisz, nigdy nie nauczy jeszcze, się. Ja jeszcze skojarzyłem, że oprócz Terrora to i The Expanse to tego pana można bardzo dobrze kojarzyć z głównej roli w Czarnobylu. No tak, no. E... Też zupełnie tak Zapomniałem, Wypadło. że nie, tak się skupiłem. Ale, w... ale co, co Amazon, mówiłem nie? parę tygodni temu, że już niedługo no to... ludzie, że za parę miesięcy to nikt nie będzie pamiętał Czarnobyl, no nie. No dobrze, że jaka ty jeszcze Piotrze pamiętałeś. Nie, no, bardzo dobry aktor. W ogóle, no, to jest to jest film, serial kostiumowy, świetnie zagrany, ze świetnym klimatem, i tak, i tak jak bardzo lubię ta intryga, świetnie się rozwija i, i dla kogoś to właśnie tak, czy lubi steampunk, czy lubi właśnie takie, takie wiktoriańskie klimaty, no to nie ma do lepszego serialu w tym momencie. I ja się cieszę, że, że Prime rzucił rękawicę i dla mnie wielkim testem Netflixa, to będzie Wiedźmin, ten serialowy. Bo jeśli oni schrzanią Wiedźmina, a mają bardzo dobry materiał źródłowy, ale jakby zmieniają go na tą modę, na, te, na tych, tych seriali, które nie wydają, czy to Another Life, yy, znaczy ja teraz mówię o Science Fiction, bo tak Science Fiction ja najbardziej uwadę, ten, ten, y, Lost in Space, i tak dalej. Czyli tak naprawdę, no, no, nie da się tego oglądać, nie? No to jest tak, taka kaszana. Tu ja mamy proszę, serial, proszę który ma klimat. Że nie próbowałem. No, tu mamy serial po prostu, który ma klimat i oni po prostu pewne rzeczy mogli zaprezentować właśnie przez to, że no te, te postacie, jakby te wszystkie wątki rasistowskie, te wszystkie rzeczy, które, które, które są, to ważne, te ważkie tematy, one po prostu no, są ubrane w ten, ten, ten świat fantasy, no, tak samo jak to robił Sapkowski w Wiedźminie. I, I dlatego jakby te uniwersalne prawdy się tak, tak sprawdzają, bo, bo jakby nikt teraz nie odważasz się o pewnych rzeczy mówić w mainstreamie, no bo to wszystko musi wiedzieć do każdego. No nie chcesz nikogo strigerować, byle czym. No przecież Dave Chappelle, czy teraz Bill Bear, no zrobili fantastyczne stand-upy, no ale no, ludziom się mogą nie podać, mogą mnie śmieszyć, nie? Dlatego, że, wiesz, no to są już takie tematy, no nie, cięższe, że się tak wyrażę. No. A tutaj... Mamy dobre serialy, no, ale tak, już, już zaczynam w kółko, właśnie. Generalnie polecamy, tak, tak, tak. Czego by nie, nie mówić, to trzeba. absolutnie trzeba, warto, warto obejrzeć. I ja po raz kolejny przekonałem się, że mam jakiś taki wyjątkowo czuły punkt dla serialów kostiumowych. No, bo to, to pomijając ten setting fa fantasy troszeczkę zahaczający, to jednak to jest klimat, znaczy, jest to serial w epoce pewnej, tak? To tak oczywiście tak, tak, tak. jest to wymyślona trochę, bo normalnie tam, w kurczę, no, w historiańskich czasach tak, nie było wieku, elfów, chociaż... te, czy tych wróżek i tak no. dalej, ale jak najbardziej jest to i to wiesz, te stroje no, i kurczę, no. te, te, te piękne panie w sukniach, a, to zestawione z robotnikami, właśnie i tak dalej. Nie, no, no, no, ładna rzecz, ładna rzecz. Tak, tak, zdecydowanie. Mimo, że właśnie świat jest absolutnie fikcyjny, nie ma, tam nawet, zresztą chyba w żadnym momencie się jakby konkretna data nie pojawia, bo oni to mówią, że to jest jakby, nie wiem, siódmy wiek, czy coś takiego. Tak, tak, oni to już tak. I, I tam nie ma odniesień zupełnie do, do, do czegokolwiek, co można powiedzieć, z, z naszej historii, czy geografii. Ten świat jest spełniony. Jest I teraz tak, nie wiem, czy to jest w ogóle na podstawie jakiejś książki, ale jestem bardzo ciekawy i, i, i pewnie będę sobie później po procesariach Google'a. chociaż szczerze mówiąc to nie chciałbym sobie nawet psuć, mimo że książka byłaby dobra ale jakby się okazało, że, że książka jest gorsza mógłbym sobie popsuć wrażenie i no, mam nadzieję, że to nie jest tylko jeden sezon, że tego będzie więcej Znaczy już przed premierą Carnival Row poszły informacje, że Amazon drugi sezon robi no i jak, Więc jak na nie kochać pewno, Bezosa, no jak nie kochać Bezosa na pewno to dostało nie? A jak jesteśmy przy Bezosie, to na dniach, bo to chyba jutro, jak tego słuchacie, to może dzisiaj, może wczoraj, debiutuje kolejny serial, tym razem dla odmiany serial, którego pojawiły się recenzje i zbiera jakieś absurdalnie dobre, to potem tam kurczę mm. 90 kilka punktów, Undone undone. Jest to serial animowany tak jakby, tylko on jest animowany w takim stylu rzeczywiście animowanym. Mhm. Jest to serial, gdzie jeżeli gra, gra jakiś aktor, to wtedy doskonale rozpoznajesz tego aktora z, z twarzy. Jest to serial od twórców yy, BoJacka. Wow. I to jest Bojack Horseman. To jest wszystko, co ja o tym temat wiem, oprócz tego, Aha. że on jest jakiś taki lekko fantasy, lekko, lekko psychodeliczny, no i jeżeli to są twórcy Bojacka, to możemy spodziewać się pewnie jakichś... No się zauważyć, jak będzie psychodel jakiś ciężki Jakiś klimat. pewnie trochę ciężkiej, ciężkiej, psychodelicznej klimat, bo tam chyba motyw jest taki, że dziewczyna ma wypadek i, i pod wpływem tego wypadku Aha. traci trochę kontakt z rzeczywistością i, i, i tam się dzieje różne rzeczy, żeby, wiesz, ten kontakt odzyskała. E, natomiast ja specjalnie nie oglądałem za bardzo zwiastunów, widziałem tylko jeden, który był dosyć mocno enigmatyczny wygląda to bardzo ciekawie, no i te absolutnie kosmicznie pozytywne recenzje, no, zachęcają, czyli tutaj znowu Bezos no. <śmiech> Nie, ja dostarczy. będę musiał gdzieś się, nie wiem, zamknąć gdzieś, wziąć jakiś urlop, żeby nadrobić tyle, tyle dobrych rzeczy jest, tyle naprawdę fajnych, interesujących seriali, filmów, no, a przecież trzeba jeszcze grać. No, więc... no właśnie, jeszcze no. książki przydałoby się czasem no. posłuchać, czy poczytać, nie? No, to, no ja, ja, ja, skończyłem ten, ten, tą bursztynową, zagadkę, o której wspominałem wcześniej, i teraz, tak sobie się kurczę, no. Bardzo mi się szybko poszło, no nie, ale chyba, chyba to były jakieś trzy tygodnie, jak ją czytałem, więc, więc no. no, w takim razie, Piotrze. Chyba, że będziesz, chyba, że jeszcze masz coś do końca kulturalnego, bo jak yy, nie, to, to. Nie, nie, nie, to odpalamy konsole, gramy, szkoda, tak, szkoda. Tak. Też... Właściwie, o, wiem, co jeszcze mam do końca kulturalnego. Nie wiem, czy oglądasz drugi sezon z Mindhuntera. Nie, wiesz, bo ja... ja, ja, pierwszy, ja się... pierwszy, <laughs> pierwszy odcinek chyba widziałem. I, I to było e... chyba jakoś bardzo krótko po tym, jak obejrzałem yy, Main Hunt, ten dokument, znaczy nie dokument, to był film... Yy, jak o tym. O, bo to był jakiś tak. Main Hunter i Main Hunt chyba to było w jakimś podobnym czasie. Znaczy, to jest... był Main Hunter, który był serialem, i był oprócz tego mniej więcej w tym samym momencie chyba. Taki mini serial o, mini -serial... o Teodorze Kaczyńskim. Tak, tak, u tak, u Tak, o Una tak, na i właśnie tak. też chyba jakiś Main Hunt u na bomber się nazywał. I strasznie po prostu byłem zrozpaczony tym, jak, jak dla, dla fikcji, dla potrzeby właśnie serialowej całkowicie po, po, powywracali wątki tej historii, która no, być może ona nie była tak interesująca do opowiedzenia, ale, ale mi się wydaje, że jakby tak opowiedzieć, wiesz, faktycznie, to, to byłoby coś ciekawszego. A zrobili po prostu y, historię, w której a, ten profiler, ten, a, który, te, te jakby właściwie bohater właśnie tego serialu, Manhunter, był, był taką personą, który nie wiadomo, w, jak, jakim genialnym się okazał, prawda, agentem FBI, który po prostu znalazł tego Tada Kaczyńskiego, a tak naprawdę wszyscy wiedzą, jak, jak wyglądała sytuacja z numerem. No i a druga rzecz, to był taki bardzo krwawy moment chyba z eksplodującą głową w Moim Hunterze w tym pierwszym sezonie, zależy na początku. I ja oczywiście obejrzałem, bo ja oglądałem nie wiem ile odcinków, nie? bo tam chyba był wątek właśnie, że, że on pozna jakąś kobietę, dziewczynę, tak. Jest taki wątek też obyczajowy. Ja trochę tego obejrzałem, ale no niestety się odbiłem i Niemcy tam w tym drugim sezonie wymyślili, ale ty jesteś fanem tego Manhattaneroczy? Wiesz co? Ja pierwszy sezon mi się bardzo podobał i drugi sezon jest zdecydowanie inny, bo mm, podstawą tego pierwszego sezonu było jednak najważniejszym i najbardziej wybijającym się elementem tego serialu były rozmowy z tymi psychopatami. Mm -hmm. i to było, to było, cała waga serialu była położona na tych rozmowach z chłopatami a tutaj mamy tych rozmów zdecydowanie mniej e, plus mamy bardzo rozbudowany wątek aktualnego śledztwa, które trwa w trakcie trwania tego serialu mm -hmm do którego FBI zostaje włączone właśnie ze względu na to, profilowanie i tak dalej. I mamy pokazane wątki obyczajowe. Co jest ciekawe, tym razem nie mamy wątków mhm. obyczajowych dotyczących tego głównego bohatera, tak jakby z pierwszego sezonu. jakieś psychomordercy. Tylko nie, nie, nie. nie. Też, też agentów FBI. Te, tej, tej pani doktor i tego jego szefa, bo tam, tam się dzieje jakieś rzeczy i to wszystko się tak przeplata, że, że, że te wątki obyczajowe się trochę wplatają w, w te wątki związane z, z tymi mordercami. Natomiast dla mnie, ja z, z przyjemnością, to, czy, jeśli można tak powiedzieć, że z przyjemnością oglądać serial, w którym tam, kurczę, podają trupy psychopatycznych morderców, to, co mi największe wrażenie na mnie zrobiło, to to, że to jest serial, który najbardziej obrzydliwą rzecz, jaką on pokazuje, to tak naprawdę pokazuje swoją czołówkę, gdzie masz e, przemieszane tam, wiesz, włączanie, mikrof włączanie mikrofonu, szykowanie, nagrywanie i tak dalej, z właściwie jakimiś ujęciami kurczę pokrojonego ciała, czy, czy urwanej głowy, czy czegoś takiego, ale to są takie, takie, takie przebłyski. A sam sobie serial w ogóle w żaden sposób nie potrzebuje bawić się klimatem typu gore. On, nawet jeżeli dochodzi do jakiejś takiej potwornej zbrodni, to jedyne co my jako widz widzimy, to widzimy bohatera, który trzyma zdjęcie zrobione w miejscu zbrodni, na które właśnie widać wiesz, kawałek ciała z wbitym nożem i tam o. nawet jak to się zakrwawione, to właśnie serial w ogóle nie szokuje tym tym odwzorowywaniem tego, tego, wręcz nawet w pytam, ale kurde, właściwie mogliby pokazać, co tam się stało takiego złego. Oni nie tylko, że chodzą, patrzą na zdjęcia i w ogóle są, są niewzruszeni w większości, więc to jest ciekawe, a nie przeszkadza to, temu, żeby czuł, słuchając zachowań tych, tych niektórych psychopatów, mhm. taki bardzo wyraźny niepokój, że, że jednak to są ludzie, którzy nie, nie chciałbyś ich spotykać jako swoich sąsiadów. Natomiast to, co jest dla mnie trochę dziwne, ja nie jestem jakiś super śledzący wszystkie media związane z filmem i tak dalej, no bo przez to, że tyle czasu poświęcam na gry, no to filmy i serialy po prostu oglądam, jak mi coś tam wpadnie do, do, do koszyka, który chcę oglądać, ale Gdzieś z tyłu głowy wydawało mi się, że takim mm, największym momentem i takim takim bardzo mocnym aspektem, który sprzedawał ten drugi sezon Mindhuntera, było to, zwłaszcza, że jeszcze tam film Tarantino gdzieś w tle się objawiał, było to, że będzie rozmowa z Mansonem. Hmm. I tak, ja już tak z tyłu głowy miałem wrażenie, że Manson to będzie taki, wiesz, taki, taki najjaśniejszy punkt tego sezonu. A ona trwa kurde parę minut i jest bardzo rozczarowująca. Może... Się wydaje, że ten, bo, ten, bo to jest tak, że ten mit Mansona, no nie, to on, on tak, bo to jest bardzo ciekawe, no nie, że, że cała ta historia na niej właśnie teraz, że ona jest znowu wróciła jakby na, na czołówki, jest znyśnująca, ale mi się wydaje, że, że, to, że to wszystko jest gdzieś tam banalne tym wszystkim, nie, że, że tak naprawdę ludzie się w tym, w tym Mansonie dopatrywali może jakieś nawet, kurde, czarodzieja, który, który jako guru sekty no nie, oplątał tych ludzi i tak dalej, a tak naprawdę on on całkowicie. No, nie wiem, no. A czy właśnie, właśnie ten ten, ten, ten Hunter pokazuje to, że e, właściwie oceniając tą całą sytuację, to ciężko powiedzieć, kto tu kogo wykorzystywał. Mhm. Jak, to, jak to jest, że on wie, że on, on wokół niego pojawił się jakiś taki kult, a w sumie. On własnoręcznie kogo nie zabił. No Myślałem tak, I no tak. to, to, to, to było to dla mnie... I z drugiej tak, strony ale, jest ale tak, gościu, że jakoś doskonale był... znałem historię tego wiesz, te, te tak. wszystkie, to te bardziej po jak wiedziałem, o co, od czego dotyczył jego zbrodnia, ale to ten. No to ogólnie drugi sezon jak najbardziej można. No ale to właśnie tak. Ja bym właśnie chciał uniknąć jednego w takich filmach i niestety to, to różnie z tym bywa, dlatego że yy, znaczy te filmy czy seriale to tak naprawdę sytuację nie zmieniają. Po prostu są ludzie, którzy mają tak zryte banie, że im się psychodeliczni mordercy pojawiają. I, i przecież t, t, t, taki właśnie Manson, no, no nie można nim złamanego, dobrego słowa powiedzieć, nie? A jakie on miał te fanki nawet, wiesz, tam on się chyba nawet hajtnął w tym więzieniu, nie? Tam miał jakąś i tak dalej. To są historie, tak sobie myślę, że to, to jest... Nie, no to niemożliwe, że są tacy ludzie, którzy właśnie, których fascynuje zbrodnia i morderstwo i, i, i tacy ludzie niebezpieczni, nie? Później się okazuje, że oglądamy co drugi taki dokument, nie? Tam Making a Mirror czy coś takiego. Tam są ludzie, którzy po prostu gdzieś są jakieś takie kobiety, które, których fascynują właśnie tacy mężczyźni i tak sobie myślę, że kurde, w jakim w jakimś świecie żyjemy. Ja tu w ogóle widzę zupełnie inny problem jeszcze dodatkowo, bo mm, seriale czy, czy filmy mają to do siebie, że podświadomie my chcemy się identyfikować z jego bohaterami mm -hmm. i bardzo ważną rolą twórcy takich rzeczy jak Hunter jest przedstawienie tych ludzi w ten sposób, żebyś ty absolutnie nigdy w życiu nie chciał się z nimi identyfikować, co wcale nie jest takie oczywiste, bo jednak historia tych ludzi zawsze jest jakoś tam dosyć skomplikowana. Nie? Wiesz, w świecie, gdzie, gdzie ludzie są, gdzie jakby jak ktoś się ładnie mówi po angielsku, ale nie będę mówił tego po angielsku, ale chodzi o to, że w żyjemy w czasach, że musisz bardzo uważać na swoje zachowanie, co mówisz i tak dalej, bo wystarczy oskarżenie, żeby cię, żeby cię zniszczyć, że tak wyrażę, tak? Mamy tą e, kulturę właśnie tego e, cancel culture, tak? Że, że, że, że cokolwiek. I wiesz, i w większości przypadków, to jest, to jest śmieszne, że, no nie ma co żałować ludzi, nie? Bo są naprawdę ludzie tacy, który, których lepiej w taki czy inny sposób z tego społeczeństwa wyeliminować, nie? Nie, nie dosłownie powiedzmy, tylko powiedzmy wykluczyć ze społeczności i tak dalej, no bo, bo, bo się ją, ale chodzi o to, że w tym wszystkim ludzie się tak pilnują wszystkim, tak blokują ze wszystkim, że później widzą taką postać złego, który jest zły, robi złe rzeczy, ale to, się, ale to jest no, to działa na nich jak, jak, jak taki zakazany owoc, no nie? I oni nie mogą tego robić, ale właśnie oglądając postać, która to może robić, to oni jakby że tak powiem że sympatyzują, no nie? I, i gdzieś tak, tak to wygląda, że zauważ, że no pamiętasz Dextera, no Dexter to był serial o, o seryjnym mordercy. Niemniej seryjny morderca, który był dobrym seryjnym mordercą, hmm. bo, bo znalazł sobie jakby to ujście w te, tego zabijania i w postaci właśnie eliminowania osób, które, które na tym świecie powiedzmy chodzić nie powinny. I to było, no, i to sprawiało, że wszyscy tego Dextera lubili. Jakby, no, no, to, to samo masz Breaking Bad, masz gościa Walter był, był, był, był no. No, nie wiadomo, il, ile osób przez niego zginęło tak pośrednio, nie, poprzez te narkotyki, które, które wytworzył, i tak dalej. No, nieważne, nie, bo to nie chodzi, ale też, no, zła postać, ale jednak fascynująca ludziom się podobała. Każdy chciałby po prostu być tak bogaty jak on, mieć takie umiejętności, taką wiedzę i tak dalej, i tak dalej. No, to, to, no i w żyjemy w takich czasach, przykład, że bo Bohaterowie po prostu... Pulp Fiction, którzy byli po prostu mordercami zbrodniarzami, tak, a tak. byli też postaciami tak, tak charyzmatycznymi, że każdy chciał być jak Vincent Vega. No właśnie, i dlatego uważam, że jak masz taki, taki serial, serial, no właśnie to jest serial, like The Fast and Furious, nie? Jak masz postacie, które nie mają już tego złego elementu, że są takie bardzo dobre, dobre, to ta seria ja traci. I ten Hobson Show, no nie? Jeszcze tam gdzieś tam próbowali jechać na tym, że tam byli, że oni mieli tam jakiś element o, pierwiastek poprzedniego życia, że gdzieś coś tam ktoś był zły, ale tak naprawdę to są ludzie, którzy to, to, to, to, to, to, szkółka niedzielna. I tam nie ma nic w tym, w tym, w tym filmie Hobson Show, które, które co, co by co było interesujące w poprzednich odsłonach tej, tej, tej franczyzy. No ale ale to jest osobny temat, rzeka i, i, i tak dalej. Ja już mam całkiem zdarte gardło, yy, Piotrze. <laughs> więc, no dobrze, no to... Więc ja się cieszę, brzegu, że, że, się tak że i tak udało nam się bardzo fajnie, sympatycznie i długo porozmawiać i, i o serialach, i o grach. Ja oczywiście yy, polecam wejść na stronę pancodzienni.pl, bo mogę się założyć, że yy, wszystkie najważniejsze rzeczy z, z TGSa u ciebie się pojawią. Ach, oczywiście, więc Pojawiałem więc Można spokojnie i spać, wstać rano i do kawy, przejrzeć sobie najważniejsze zwiastuny. Niektóre rzeczy to tam do całego śniadania i lunchu, jak ten właśnie fragment rozgrywki Death Stranding. Tak, sikać ci... na stojąco, albo na siedząco. No też... ważne, słyszałem, że, że to nie jest, więc ludzie, fani nie zostali zawiedzeni. No. Dziękuję serdecznie wszystkim drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby wpadleć na stronę Fantazja to znajdziecie odnośniki do grupy na Facebooku Instagrama Twittera i tak dalej i no i co słyszymy się za tydzień cześć hej cześć cześć ja już mi się tak